Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych, odcinek 313. Ja nazywam się Damian Paluch, a.k.a. Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, a.k.a. Kulda. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Witaj, Piotrze. O, jak się masz? Chciałbym się powiedzieć, że ten ciepły, letni, wiosenny wieczór, ale niestety nie do końca to prawda. No tak, dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie przed wyborami. Czy podjąłeś już decyzję? Przez co chyba pójdę i rzucę rzutką w planszę, żebym się wskazała na kogo głosować, bo mhm. jakoś mam problem z wyborem. Pamięćcie, że to taka fajna komedia jest. To, to, to, te wybory zawsze takie są, że i tak wygra faworyt, <grym> a, a, a nie ten, który na przykład ma najwięcej głosów. <grym> I to jest, to jest... Nie wiem, czy widziałeś na przykład zdjęcia, bo jak na Facebooku to jest taki pan, yy, Corwin Mikke, i on zawsze, jak wrzuca z, z, z jakichś, nie wiem, jakichś prelekcji, pokazów, spotkań z wyborcami, to zawsze są tłumy. I teraz chyba... Myślę, że chciałeś powiedzieć, że zawsze są cosplayerki na tych zdjęciach. Do no, cosplayerki to jest jedno, to jest właśnie ciekawe, że to jest... On ma tego zastępcę, tego przemysłowego Wiplera, który jest znany w kręgu e, polityków z tego, że jest też e, wielkim fanem Mass Effect, Baldur's Gate i tak, tak dalej. Jest, jest graczem. Tak i e, też ma, on jest... E, ja wiem, e, to jest podobny rocznik do nas. E, może ty rok starszy więc to jest nasze no, pokolenie. Jak, Tylko, jak że zamiast zająć tak. się wiesz, poważnymi sprawami, życiem i tak dalej, to, to tak, bawi się w politykę. Indiem. Tak, to się bawi w politykę. I Corwin Mikke to jest właśnie taki fajny zawodnik, który e, chodzi na te wszystkie pro, e, prykony, wszystkie te konwenty. E, robi sobie zdjęcia z tymi wszystkimi cosplayerkami, przeważnie. Cosplayerzy pewnie też się zdarzają. I, I on ma niesamowitą popularność. I, i teraz właśnie, czy my gracze e, powinniśmy e, kierować się e, takimi... Z, e, iść na przykład z strony tych ludzi, którzy grają, bo wiemy, że to są, że to są ludzie, którzy, którzy wiedzą na przykład że zarządzać drużyną. Wiesz, ja słyszałem, że był taki koncept, tylko niestety upadł, że w przypadku wyborów burmistrza wszyscy burmistrzowie najpierw byli kandydaci na burmistrzów, zasiadali do partii w SimCity. I ten, który uzyskał po na przykład trzech dniach gry najlepsze wyniki dla miasta, ten powinien dostawać do taką dziką kartę wejścia na wybory, bez zbierania mhm. głosów. Mhm. Ale A propos a propos zabawnej sytuacji w ogóle konwentów. Interesowałeś się w ogóle nie wiem pyrkonem? No wiem, że Coś? był, tak. I mm -hmm. wiem, że był tam Tron z Gry o Tron, na którym właśnie że przecież polityk zasiadł. To jest mm -hmm. ciekawe, bo to jest popularne robienie sobie zdjęć na tym, tym Tronie, ale tak pa, oglądając serial czy znając książkę, to mi on się wcale niekoniecznie dobrze kojarzy. I, i właściwie ten, kto na nim zasiadł, tak. to niedługo potem siedzi, ja mu w nie znaczy Najlepsze zdjęcie z, z, na, na Tronie jest z jego mością, który ma reklamówkę i takie chyba klapki czy sandały. To jest, jakiś, te, to jest chyba fej, wiesz, bo tak. Ja kojarzę to zdjęcie, które mówisz, taki klapki z sandałami, do reklamówkę z biedronki chyba, coś w tym stylu. Mm -hmm, mm -hmm. Taki, taki, stereotypowy Polak, tak zwany mm -hmm. Janusz. Natomiast, wiesz, no, ja słucham takiej audycji, która jest w Tokofemie w poniedziałki, bodajże, którą to prowadzi. Gratulam. <laughs> coś w tym stylu, bo to jest audycja, to się nazywa chyba, Prawda nas zaboli, i to jest audycja niby polityczna, ale ona jest głównie prześmiawcza. Mm -hmm. I właśnie śmiali się z tego, że, że Janusz Korwin się wbił na Tron z o tron, przypychając wszystkich, na co na to że no to zgodnie z ideą wbijania się na tron, z o tron No tak, no tak, to prawda. Wiesz, a propos w ogóle Pyrkonu, ja sobie tak słuchałem troszeczkę tych prelekcji. Te, które udało się nagrać, które istnieje, których nagranie istnieje, jest dostępne w internecie. Tak sobie mówię, że... Zwykle to są bardzo krótkie e, rzeczy, trwają maksymalnie godzinę. czy znaczy, Zdarzają się pewnie dłuższe. Kiedy już się rozkręcają, to trzeba kończyć. E, czasami ludzie są tacy, że nie zadają pytań żadnych i, i e, właściwie tak przychodzą, chcą posłuchać, wiesz, jest fajnie, ale tak mnie nie skomentują i tak dalej, to sobie myślałem, że to są takie po prostu podcasty na żywo. Że masz e, e, tematy, które rzeczywiście teraz już jest, jest możliwość, jest technika żeby te tematy poruszać właśnie w tej formie, jaką my tutaj A czy był, propagujemy. Czy był panel youtuberów na, na Pyrkonie? Szczerze mówiąc to nie wiem, bo, bo, bo mi się wydaje, że ze względu na popularność youtuberów, chyba Pyrkon nie chciał, nie chciał robić czegoś takiego, co było na, na innych podobnych konwentach, kiedy to jednak gwiazda no może spowodować, że jakaś główna arteria, jakiś korytarz zostanie zapchany totalnie, bo będzie dziesiątki, setki osób pragnących, zrobi sobie zdjęcie, autograf i to, i to strasznie... Yy, no. Znaczy ja nie wiem, jak to dokładnie mogło wyglądać na Prykoń, to sobie tak zgaduję, ale wiem, jak to... Yy, widziałem z różnych zdjęć, z różnych filmów, jak to się odbywa, bo rzeczywiście youtuberzy w Polsce mają niesamowitą popularność. No nawet My, mają gazetę. No to jest, to jest właśnie bardzo ciekawa rzecz Mają na że... obozy, yy, no, ten, nie narciarskie, tylko żeglarskie. Ale ty widziałeś tą gazetę, czytałeś? E, widziałem tylko w internecie jakieś zdjęcia. Znaczy to jest płytka w ogóle z filmami dorzucona do tej gazety, bo... <laughs> Jak tak to, to na internet. Mm -hmm. Teraz w ogóle to, to praktycznie do każdej gazety dorzuca się film. I to nowe filmy. Ja na przykład to. Yy, znaczy akurat kupiłem chyba, chyba L było. Wiem, że widziałem ten sam film z Galą. Jeziorak. nie wiem, czy kojarzyszi ja. tytuł. Yy, no, to jest. To jest gazetka. Przepraszam, to jest film, który ja określałem jako Polskie The Killing. Uhu. Po prostu wszystko, co można było ściągnąć z The Killing, ściągnęli. Oczywiście tam fabułę no, musieli troszeczkę inną dać, ale jest główna bohaterka, która jest ruda, która cały czas ma taką taką, e, e, taką minę, jakby jej ktoś psa zabił. No dowiadujemy się, że, że jej narzeczony nagle zniknął, no, więc no, ma powód, żeby mieć taką kwaśną minę. Dodatkowo, podobnie jak bohaterka e, Fargo, Fargo, dobrze pamiętam? Fargo, y, tam y, ta szerywka była w ciąży? Chyba no tak, tak. Tak, więc jest w ciąży, to taki dodatkowy element. Jest twardą kobietą, y, trochę tłumaczy jej zachowanie to, że tam jest ta burza hormonalna związana z ciążą. Y, jednocześnie y, dostaje partnera, który zostaje przeniesiony, więc to jest jakiś młody chłopak, wysoki, wiesz, taki sposób. Bardzo podobny do Holdera z, z The Killing. Mówię, co jest grane, nie? Do tego wszystko jest w takiej atmosferze, właśnie, takiej, taki i mrocznej, przygnębiającej. Ja wiem, i filtr jest chyba na te zdjęcie nałożone, tak patrząc po, po... No tak, no wszystko jest dosłownie, to jest polski The Killing. Ja sobie tak oglądam i tylko mówię, no chociaż, żeby to wszystko trzymało się kupy. I The Killing jest fantastyczny, dlatego, że to jest seria, że to jest historia, która, która może się rozwijać, że dajesz jej czas, żeby, żeby wiesz, żeby ten pączek, rozkwitł, żeby, żeby, żebyś ty na przykład, nawet jeśli masz w głowie pewną wizję tego, co się dzieje, żebyś na przykład, nie wiem, mógł zobaczyć, czy się mylisz, czy nie, ale, ale widzisz po prostu, jak fantastycznie są te postacie, jak fantastycznie jest prowadzona ta, ta, ta historia, ta fabuła, jak, jaki tam jest suspense w tym wszystkim. A tutaj masz to wszystko sprasowane do takiego półtora godzinnego filmu, gdzie chcemy po prostu wziąć te wszystkie motywy, te wszystkie y, elementy, które wydaje nam się są istotne albo y, ważne, nie? czyli bohaterowie, atmosfera i do tak, plus powiedzmy polskie... Y, polskie poletki, ale właściwie to tak jakbyś... Wiem, ta historia to mogłaby być e, troszeczkę oczywiście z przeróbkami, nie, nie wiem, historią dla, dla, do pisania gdzieś dla Agaty Christie, nie? Ale też jest historia, wiesz, że ginie jakaś młoda dziewczyna, że w ogóle ciało młodej dziewczyny zostaje odnalezione, e, trochę jak e, Laura Palmer, nie? Z Twin Peaks. Nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, skąd się wzięła i w końcu się okazuje, że... E, no, ale to nie jest jakieś duże w sensie fabuły, jeśli to powiem, że okazuje się, że była prostytutką. No mhm. i śledztwo jest prowadzone. Ale tak mówię, w tle jest e, motyw Świeca z tym temisa. z tym przyszłym mężem narzeczonym, który po prostu zaginął razem z kumplem. Gdzieś tam pojechali, chyba nawet nie wzięli telefonów komórkowych, gdzieś... Fru, nie, może wzięli nawet telefony komórkowe. W każdym razie po prostu rozpłynęli się w powietrzu. Jak we mgle. I nie wiadomo, co jest grane. Później jeszcze dochodzi jeszcze jeden taki kosmiczny motyw e, związany z, z, z, z pochodzeniem tej, e, tej, tej kobiety, tej, tej, tej policjantki. I naprawdę, gdyby oni to wzięli, roślinie na nie choćby nawet na 10 odcinków, to ja myślę, że z tego mogłoby wyjść naprawdę fantasty, coś fantastycznego, bo, bo te elementy, które oni wzięli, to ja nie, nie twierdzę, że oni wybrali jakieś najgorsze elementy. Nie, nie. Oni się e, sugerowali, jakby papugowali po najlepszych. No i niestety ten efekt gdzieś tam przez to został e, totalnie moim zdaniem e, zniszczony, że, że, że wszystko musiało tak pędzić, że, że mieli parę pomysłów, które wrzucili do, do takiego worka i okej, okay, przycięli do, do, do półtora godzinnego filmu i, i no, brakuje mi po prostu czegoś w tym filmie takiego, co by mnie naprawdę zaskoczyło tak, e, i, i pozwoliło mi lepiej w tą atmosferę wchłonąć bo ona jest, tylko ona po prostu bardzo szybko gdzieś tam przemija i od razu widzimy napisy końcowe, więc tego szkoda no, ale propos... Ja nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda finansowanie filmów w Polsce i czy zrobienie serialu jest droższe niż zrobienie filmu. Wiesz co, szczerze mówiąc, to, to, to nie wiem, czy specjalnie jest, jest, jest droższe, bo jak kręcisz film to masz bardzo, bardzo dużo rzeczy, które po prostu musisz wyrzucić. Przynajmniej tak mają większości reżyserzy, że Zawsze tam mają wariant trzy godziny, jest cztery godziny. Trzy godziny od tego, tego kłego. No tak, tak, ale chodzi o to, że oni po prostu nagrywają, wiesz, nie wiem, cztery godziny materiału, 5 i z tego po prostu montują film i zwykle, no, potrafią, ze względu na przykład na to się mówi na tempo filmu, na, na, na to, czy to, czy to w ogóle jest jakiś przy, związek przyczynowo-skutkowy dla tej sceny, czy ona powinna być w tym filmie, czy nie. Je się wyrzuca, nie? I zwykle, zwykle montaż no, poprawia odbiór. Naprawdę, jak jest świetny montażysta i, i, i świetnie się rozumie, że ze szarem, to czasami nawet najlepszych aktorów, najlepsze sceny się wycina z ciężkim sercem, ale one po prostu e, psuły coś w filmie, nie? I, uh... No, dzieje się trochę tak, chyba że znaczy ja kompletnie nie czuję polskiej sceny filmowo-serialowej, ale wydaje mi się tak z tych fragmencików, które do mnie docierają, że chyba zdarza się, że jest kręcony film i serial równocześnie i film jest często. Na przykład chyba tak z Pitbulem było. No to jest taki film. Policyjny, który oprócz tego był. Tam mówi chyba jeden sezon, był skrócony do formy filmu, czy, czy jakoś tak, nie? no tak to no to co, jakiś, coś e, bardzo jakiś, jakiś, jakiś no właśnie chciałem to powiedzieć że mówisz bardzo e, to twój to masz nosa po prostu z tym pitbullem bo pitbull tak to był serial ale to był też film i teraz jest tak, że y, służby specjalne tego samego reżysera, Patryka Wegi też, też chyba jakoś był i film serial. właśnie, są film i serial i film jest po prostu, opowiada bardzo podobną historię ja nie widziałem tego, ale z, y, rozmawiałem z kilkoma osobami, które to widziały i one potwierdziły, że to jest po prostu jakby y, podobna historia tylko oczywiście, no jeśli masz serial, masz możesz mieć więcej wątków, jest, jest, jest więcej rzeczy się, y, no, y, to jest fakt i teraz jak masz film, no to musisz jeszcze go ale y, no to jest to, jest to. No, Wiedźmin, kolejny przykład, prawda no, no, tak. tak. To w ogóle, a propos właśnie z filmów i serialów, jaką słuchałem ostatniej masy kultury, w której mm. chłopaki się rozprawiali z, z serialami akcji z lat 90. to to uruchomiło to w mojej głowie myślenie na temat tego, jak niesamowicie serial jako idea tego, czym był serial, zmieniły się od tamtych lat. Bo kiedyś tak naprawdę filmy to były te interesujące, prawdziwe dzieła, które poznawały ciebie z jakąś ciekawą historią, nie? Mm -hmm. a serial to była taka zapcha dziura, leciało tam ich 100 odcinków i w każdym główny bohater ratował świat. W wielkim no tak, no i, A teraz i, tak naprawdę odcinek... te seriale opowiadają bardzo często głębokie, interesujące historie. Mm -hmm. Nie ma te, te seriale w dzisiejszych czasach, jak Gra o Tron, czy właśnie House of Cards, czy, czy setki innych, bo jest tego, tego potwornie dużo, to nie ma takich seriali w stylu lat 90., przynajmniej w tym, tym mainstreamie serialowym. To, czy wiesz co, by znaczy, są bo... jakieś tam ta agentko o stu twarzach, nie? to to był tak, serial tylko, że... w starym stylu. Ale większość tych teraz tak, tak. popularnych to masz zazwyczaj jakąś, jakąś historię, która się mniej lub bardziej e, ciągnie przez, przez. Masz główne wątki, które z odcinka na odcinek przechodzą. Na przykład, ktoś, ktoś, nie wiem, odpalasz sobie 35 odcinek Herkulesa, czy tam drużyny A, oglądasz go bez problemu. Odpalasz sobie połowę drugiego sezonu gry o Tron i nie masz zielonego pojęcia, co się dzieje. Albo House of Cards. No tak, bo kiedyś, e, kiedyś e, przede wszystkim, ja, ja nie mówię na przykład nie wiem, o, o nie wiem, 10 lat temu czy 20 lat temu, ja mówię nawet nawet dawniej. Kiedyś, jak e, ominąłeś jakiś odcinek serialu i nie no, było powtórki no albo coś, to koniec, to koniec. Nie miałeś okazji, bo e, nie było czegoś takiego, że wydawało się seriale po prostu na, na kasetach VHS. Tak? No bo jednak to za dużo zajmuje. No, Wyobraź sobie, że ktoś by miał. Nie, no na przykład e, archiwum Mix chyba było wydawane. Znaczy później tak, później to, to, to tak, były seriale. Nie? E, ludzie przecież nagrywali filmy na kasetach nie A, było, to e, czy seriale. Chodzi mi o to, że teraz jest tak, że masz serial. 500 tak dystrybucji, w których możesz... Yy... 500, tak. iTunes, Netflix, yy, Torrents oczywiście, jakieś tam różne inne rzeczy. Więc jakby, jeśli... No masz po prostu... No i oczywiście no sklep, DVD i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcesz poczekać i dostajesz wszystko od razu na tacy, krótko po tym, jak ten serial się pojawił w telewizji. Więc jeśli na przykład jakiś odcinek ominąłeś, albo ktoś ci coś poleca, to wtedy możesz bardzo szybko, yy, wiesz, nadrobić zaległości. A ja dawniej było tak, że jak przeskoczyłeś jakiś odcinek, to teraz gdyby tam był... A są oczywiście takie tasiemce, no nie? I zawsze się tak śmiało, że śmialiśmy się, że, że jak masz serial e, taki z jednym wątkiem ciągnącym się, to zawsze prawie e, e, za każdym razem do, bohaterowie dokonują ekspozycji, jakbyś pierwszy raz ten serial tak, oglądał. Absolutnie. I, i, e, I tak oczywiście możesz robić z jakimiś telenowelami, jakimiś serialami typu Dynastia, gdzie to, gdzie to może się ciągnąć, ale kiedy masz taki serial akcji przygodowy... To nie ma to znaczenia. no nie? I, i, I bardzo rzadko był jakiś taki jeden wątek, który miał, yy, który byłby przypominany. Zwykle to były odrębne historie z bohaterami, które, których yy, no, dzieliła wspólna historia, i, i to się tak, wiesz, ciągnęło, że. Myślę, że często, miałeś... gęsto, tam pod koniec na przykład jakiegoś sezonu albo cyklu, bo wtedy to też nie było sezonu, co bardziej leciało tak ciągiem 200 odcinków. Natomiast mm -hmm. raz na jakiś czas pojawiała się historia, która na przykład była na dwa odcinki rozłożona. No tak, tak, i to, był, to było właśnie... to specjalny, który zazwyczaj był totalnie od czapy. Mhm. I, i, I to się zmieniło właśnie wtedy, kiedy, kiedy... Ja na przykład nie wiem, czy to chyba George Lucas mówił w jakimś wywiadzie, kiedy, kiedy mówił o, o tym, jak zaczynał, o tym, jak bardzo trudno było w latach powiedzmy, kiedy on w latach 70 -tych, 60 -tych, o zapoznawanie się z klasyką. I jedynym sposobem takim, żeby naprawdę oglądać filmy, klasykę, to było właśnie zapisać się, nie wiem, do szkoły filmowej, bo oni te materiały mieli, wiesz, oni mieli te filmy, te klisze, wrzucałeś sobie na projektor, oglądać. W telewizji raz na jakiś czas były powtórki, ale zwykle gdzieś późno w nocy. No w kinach, no jeśli były jakieś tam kina drugiej szansy, czy jakieś kina, które jakieś takie absolutne klasyki, no nie grały, to oczywiście to to, to, to też miałeś jakby szansę, żeby nadrobić, ale zwykle to jest tak, że jeśli nie trafiłeś z czymś w jakiś, jakiś moment, to to przepadało. A teraz żyjemy w takich czasach, że jesteśmy tak rozpieszczeni tym wszystkim, że, że takie historie, które byłyby poszatkowane, one by nas nie przyciągnęły. Dlatego ta forma taka dłuższa, ale, ale spójna, z jednym wątkiem, który się ciągnie, rewelacyjnie się sprawdza. I ja na przykład uwielbiam to, co robi stacja y to jest chyba AMC. HBO też jest, powiedzmy, taką dobrą stacją komercyjną, która po prostu tworzy takie zamknięte historie w kilku w kilku odcinkach, wiesz, nie rozciąga tego do 20 w jakiejś tam mniejszych historii, tylko tam jest, powiedzmy, jeden wątek, który się ciągnie, mhm. albo kilka, ale ale one są ze sobą połączone i ja uwielbiam właśnie to, co zrobili właśnie z Breaking Bad, to, co jest z Hold and Catch Fire, to, co jest z tam jeszcze taki z, z, z Madman, chociaż Madman też jest tam, jest jeden wątek. No, Madmen jest chyba bardzo długim serialem. Ale no, ostatni sezon, czy ostatnia połówka. Nie wiem w ogóle dlaczego, ale AMC robi tak, że ostatni sezon dzieli zawsze na dwie połowy, i to właściwie można powiedzieć, że to jest ósmy sezon, a nie siódmy, czy tam druga połowa, ale czy tam który to jest, ja muszę sprawdzić dokładnie, ale, ale Madmana na przykład też bardzo lubię, bo to jest coś takiego, że, że wiesz, że chłoniesz tą historię, chłoniesz tych bohaterów i, i to, że one te, te, te historie się ciągną, to jest tak, jakbyś czytał książkę, a nie opowiadania. I to jest fascynujące, że, że, że tak się wiele rzeczy zmieniło, co spowodowało, że ludzie wrócili do oglądania telewizji. Oczywiście... W, w, w, w zupełnie inny sposób niż kiedyś. Tak, no, tak i masz telewizji on demand. Masz, no, dokładnie. I, i, to jest, I to jest to, że telewizja teraz, jak dawniej było tak, że y, aktor, powiedzmy, jak miał karierę w telewizji, to oczywiście tą karierę telewizji zaczynał i, i, i ewentualnie mógł się wybić nie? i później wejść do filmu. Chodzi o się to, to, że tak jeżeli aktor filmowy trafił do serialu, to było to traktowane jako jako upadek. Emerytura, tak. tak. Także to gra w serialach, to już tam się do niczego nie nadaje. A teraz przecież to, co się stało z Karajonu Kevina Spacey, no, Spacey no, on y, powoli był gdzieś tam zapominany, a przecież fantasty jest fantastycznym aktorem i z jedną rolą, i to jeszcze w jakim medium, prawda, w, w, w menu, który nie jest szeroko dostępny, tylko jest na abonament, subskrypcję i powiedzmy dostępną tylko w niektórych krajach, nagle okazuje się, że on jest światową wjazdą. No ale Serial, to który... dokładnie tak samo, jak mówiłeś o Breaking Bad. Przecież Brian Cranston, Cranston tak. jakoś tak, który mhm. był aktorem w niesamowicie dużej ilości filmów, tak naprawdę po Breaking Bad stał się super rozpoznawalny. Tak, tak, tak. I, i, se, i seriale, które... Wiesz, to się też bardzo ciekawe ogląda na przykład seriale czy filmy, w których Brian Cranston grał Wcześniej. Komediowe, głównie. I takie, i tak, i to wiesz, to jest, to jest, Walter, Walter White. White. To jest Heisenberg. No, to jest zabawne, to nie, ale, no, moc, moc właśnie tego, tego warsztatu, nie, który, który, reprezentuje AMC, no, w tych kilku serialach, jest, jest to jest, to siła wodospadu. Zresztą ta liczba nagród, które, chyba, Emi, tak, to się nazywa chyba te nagrody filmowe, które zdobył, i Bryan Cranston, czy Aaron Paul, czy w ogóle producenci serialu, no, no pokazuje, że ludzie chcą takich historii. Też ciekawe jest i... to, że, że seriale w dzisiejszych czasach potrafią tworzyć sławy, czy, bo wiesz, tak jak on, czy, czy Kevin Spacey, to byli aktorzy, którzy już no, mieli za sobą jakiś dłuższą lub krótszą karierę, no ale mm -hmm. w przypadku Gry o Tron, <coughs> cała, w cudzysłowie młodzież, która tam gra już kolejny sezon, tak naprawdę stali się aktorami, którzy są bardzo dobrze rozpoznawalni, mogą spokojnie szukać innych ról. Mm -hmm. No tak, dokładnie. A w ogóle, a propos, bo jesteśmy tak przy serialu, tak zaczęliśmy troszeczkę od końca, prawda? Zwykle końcik kulturalny jest na końcu, a teraz... To twist. E, tak, twist. To e, przepraszamy za ten wątek polityczny, ale no, no cóż. <laughs> od czegoś się było zacząć. Taka majówka, no nie? Pamiętajcie, że odpowiedzialni e, obywatele chodzą na wybory. O, tyle. Tyle z moralizowania. Czy widziałeś zwiastun Star Wars? Ten już taki pełniejszy, ten, już ten nie teaser. Długi, tak. Znaczy, bo był najpierw teaser, a potem był zwiastun. Tak, widziałem. Pewnie nie. w wersji polskiej chciałeś obejrzeć, bo... <laughs> nie, nie. Widziałem w wersji oryginalnej od razu się mm -hmm. pojawiło. Jak? Jesteś zadowolony z tego, co, co zauważyłeś? Bo, bo jest takie... Są dwa obozy w ogóle. Są tacy ludzie, którzy mówią, o ja ale się podniecałem tym Star Wars, no nie, przecież to już wiadomo, że to jest wszystko to, co było, albo to, co nowego będzie, albo to w ogóle tam tamto siamto, a są tacy, co po prostu no, jak to się mówi, nie, nie mogą zebrać szczęki z Ziemi. Tak im się to podoba. Ja myślę, że tam jest właściwie tam tylko parę scen, które zrywa Brecik. i jedna to jest otwierająca, prawda? Z tym Star Destroyerem, jakimś niszycielem. Tak, rewelacja. To tak działa na wyobraźnia. Jeszcze tak jak będzie w jakimś IMAX-ie pięknie pokazane, to już bajka. Ja analizy widziałem, że ten, że ten Star Destroyer to jest konkretny tam jeden statek, który musiał spaść w tym i w tym roku, więc ta akcja filmu musi się dziać tam 10 lat po tym i po tamtym. Nie? Mhm. A druga, druga scena to oczywiście jest Han Solo, który... No, Han Solo. Ja ląduję Han Solo... Han? Ja ląduję pionowo każdym samolotem Solo. I to też jest taki piękny, prawda, mrugnięcie okiem do fanów. Ja generalnie cieszę się, bo ja czekałem na kolejny film z, z, z, z serii Gwiezd do Wojny i, i cieszę się, że, że robi go J.J. Abrams. Nie podoba mi się trochę to, że nie udało, a przynajmniej na razie nie wiadomo. No Wygląda na to, że oni po prostu mają gdzieś głębokim... No, nie chcę mówić krótkich wyrazów, ale po prostu nie, nie interesuje ich tak zwany lore, znaczy, i no, ten kanon. Nie, nie tyle, że ich nie interesuje lore, so oni przecież go skreślili oficjalnie, bo wielka burza wszędzie. No, no to nie. właśnie, no to, jest, no to jest coś, co moim zdaniem Trochę burzy to magię tych wieznych wojen. Bo to, co było piękne w wieznych wojach, to było to, to, że cokolwiek by się z wieznych wojen pojawiło, to, to było jakby, to miało już taką encyklopedyczność w sobie, tak? Przecież te gry z, z Forza Niszt. Nie wiem, czy to jest wielki spoiler, czy nie, no trudno, ale przecież te gry, mimo że powstały tak długo, jeśli ktoś chce, no to niech sobie zagra, przeczyta komik i tak dalej, ale ten bohater, i w ogóle te gry, one zostały wpleciony w początek rebelii. Jakby logo rebelii i tak dalej, to się wszystko wywodzi z tego. I, I wcześniej tego nie było, ale udało się to właśnie tak wplątać. I to jest super sprawa. Wszystkie te komiksy, które opowiadają o Boba ba Feci. No, miliony itd. książek. Miliony książek. Wiesz, to, jest, to było to piękne, że miałeś ten bogaty, ogromny świat i tylko było ważne, żeby prawda, no nie wiem, żeby czuli, czy hasło nie był w dwóch miejscach w tym samym czasie i tak dalej, wiesz. Byli ludzie od tego, co tego opinowali ale to piękno tej właśnie tej tego, tego, tego, tego świata, który funkcjonował. To jest taki, można powiedzieć, że to tak jest te permanentne światy, prawda? W, w MMORPG. Że cokolwiek tam się dzieje, jaka jest jakaś zmiana. To ta zmiana istnieje, nie, że ona, ona miała miejsca, nie jest tak, że po prawda o, okazało się, że wiesz, bo teraz to będzie tak, że wiesz, że film zacznie się od tego, że budzi się Luke Skywalker, no nie? I mówi, Kurcz, ale miałem sen, no nie, tam e, usięło mi rękę, wiesz, mój ojciec nosił wiadro na głowie i, no, i w chyba, ogóle co chyba, się z siostrą. tak nie będzie. Nie no, ja żartuję oczywiście, oni nie mogą... Czy filmy są traktowane jako, jako pewni, natomiast no tak, tylko chodzi jest. o to, że No tak, tylko um, chodziło mi bardziej o to, że na przykład mogliby, bo tam jest ta trylogia e, e, Throna, czy, czy mm -hmm. jak to się wymawia. Która była obstawiona przez wszystkich prawdziwych fanów, jednych wojen na kontrolę. Znaczy ja, ja dzięki e, Mako New, e, przesłuchałem sobie pierwszą część trylogii i jakoś mnie nie porwała ale być może ja ją czytałem 20 lat za późno. Już, byłem, już troszeczkę jestem starszy i na mnie takie, takie rzeczy nie działają, więc to może być problem, jeśli chodzi o, o, o zaakceptowanie tej historii, ale jakoś, nie wiem, no, Trochę mnie boli to, że, że nie udało się wiesz, czegoś Z punktu widzenia, W cudzysłowie biznesowego to jest raczej zrozumiałe, bo tak jak mówisz, to była wielka encyklopedia, gdzie wszystkie wątki się jakoś tam ze sobą splatały, gdzie bohaterowie ginęli i nie ginęli i się różne rzeczy, a Disney chciał mieć wolność twórczą do robienia tego, mm -hmm. To mi się żywnie podoba z siódmym, ósmym dziewiątym filmem. I jak już wiemy tymi spinofami, tam historiami dotyczących szturmowców, nie szturmowców, jakichś oddziałów, przecież teraz każda kolejna informacja, która się pojawia, już zostały chyba dwa spin-offy zapowiedziane, oprócz siódmej części, prawda? Czy tam no Rogue One bodajże i chyba coś jeszcze, no nie wiem. W ogóle, bo to nie tylko chodzi o filmy, bo jest też seria komiksów nowych związanych z jednymi wojnami, które wprowadzają ten nowy, prawowity wszechświat, jaki ma być. Czyli co. No, no i właśnie robisz. tam są pro... Znaczy Ja, ja nie, nie, nie jestem tak bardzo bieżąco, ale nie, z tego, co słyszałem to. to może być, bo... Znaczy tam Wiesz, jest wprowadzana na którejś z postaci, która będzie e, najprawdopodobniej w jednym z filmów, ze spin-offów, chyba ta, ta tam pilotka e, X-Winga. Wiesz co, ja sobie, bo tak wspomniałeś o tym takim resecie. No nie? Te resety są znane przede wszystkim z komiksów, kiedy okazuje się, że, że fani e, gdzieś tych fanów nie przybywa. E, nowa fala fanów. E, znaczy nie przybywa, bo, bo jakby już jest ten świat jest tak rozbudowany, żeby wejść to, zrozumieć, co się dzieje, no, wymaga jakiejś takiej wiedzy tajemnej, prawda, bo, bo, bo nie 20 lat temu coś w komiksie było i teraz na przykład nie, można, nie możesz wybrnąć z tej sytuacji, no bo przecież to się wydarzyło, więc mm, mm, tutaj jakaś taka konsekwencja, nie, nie konsekwencja to była. Słuchaj, ostatnio ostatnio bo zaciekawiło mnie, bo gdzieś tam znalazłem taki przepis, jeśli chodzi o postacie z Marvela, yy, które są mhm. najpotężniejsze gdzie tam na samej dole tej skali był tam tor, czyli półbogowie, tak? I to tylko szło w górę i w górę. No i jak dojechałem już do tych najpotężniejszych, to chciałem zacząć sobie czytać, jakie były ich historie. I skomplikowanie, i zawiłość Wszechświata Marvela mm -hmm. jest tak gigantyczna, że dla kogoś, kto w tym nie siedzi bardzo dużo, jest absolutnie niezrozumiałe, albo jest to jeden wielki bełkot. Czy tak, tam jest tak, tak, tak. kilkanaście światów, które było równolegle wokół siebie, krążyły. Tam wiesz, kosmos, kompletny kosmos. Miałeś no tych właśnie... samych bohaterów w różnych, w różnych wersjach. I no to wiesz co, bo... Wiesz, jeszcze za sobą istniało i oni mogli się nagle w jakiejś historii połączyć i obok siebie miałeś Spidermana, tak. który był pająkiem, Spidermana, który był Murzyną, Spidermana, który był nastolatkiem. No, tak. totalnie kosmos. Wiesz to bo bardzo dużo historii właśnie w Marvelu, znaczy no, w DC pewnie też, no, tam dochodziło do tych wielkich wojen, gdzie, gdzie część bohaterów takich, które powstały nie wiem, w latach 50 czy tam jeszcze wcześniej, no nie, to się usuwało, prawda? Zabijało. I, I robiło się jakby no taki taką inwentaryzację, no nie tego potrzebujemy, tego nie potrzebujemy, co mamy, no nie, co warto utrzymać. Warto, wiesz, kogoś zabijałeś się albo usuwałeś, po czym on za 5 lat na przykład nagle dziecka wracał. Bo no ta, czemu nie No tak wiem, bo y, pamiętasz taką serię kwartelników Mega Marvel wydawaną przez TM Semic. Tak, tak, tak, tak. I oni tak, wydali tak. między innymi właśnie jeden y, numer był poświęcony fantastycznej czwórce i y, y, Heroes Reborn. I tam właśnie było coś takiego, że historia była o tym, jak... Znaczy, to w ogóle to był eksperyment Marvela. Zresztą ja sobie tutaj zacytuję Arkadiusza Wróblewskiego. Historia Heroes Reborn, bohaterowie odrodzeni, to wielki eksperyment Marvela, któremu od samego początku towarzyszyła atmosfera kontrowersji, głównie dzięki konfliktowi pomiędzy entuzjastycznie nastawionym zwolennikom projektu i purystami zwalczającymi nowe trendy z... zanieczyszczające ich ulubione uniwersum. I to chodziło właśnie o to, że jakby wprowadzasz, jakby robisz taki wielki reset Gdzieś tam wykorzystujesz e, motywy e, światów równoległych, żeby po prostu wprowadzić coś nowego do tego świata. chyba nie? teraz się, ja mówię, nie jestem fanem, nie jestem znawcą komiksów, natomiast słucham różnych rzeczy i tak do mnie to dociera, że chyba teraz coś takiego Marvel szykuje, że mhm. pojawia się jakaś postać, która będzie niszczyła cały uniwersa właśnie po to, żeby tak. zrobić znowu wielki, wielki reset wszystkich światów. Tak. To oczywiście ma też z mojego no punktu widzenia że... podstawy biznesowe, bo... E, jest coś takiego, mówię, nie, nie jestem fanem, więc nie, nie, nie zabijcie mnie, jeśli gadam bzdury, ale tak, mamy X-Menów, którzy są mutantami i mamy, y, oni się nazywają chyba Inhumans, czyli postacie, które też mają jakieś moce. No i tak, X-Meni, oprócz tego, że są Marvela, to marka X-Menów i możliwość robienia filmów należy tam do Sony chyba. No, do Sony chyba Spider-Man. first Century. Należy do kogoś. Marvel teraz zaczyna przeprowadzać mych, w którym pokazuje, że tak naprawdę to na przykład Wolverine w tal nie był X-Menem, tylko jest właśnie Inhumans, a ponieważ Inhumans nie należy do tej wytwórni filmów, to tak naprawdę o filmie Wolverine teraz może Marvel robić sam w sobie. Czyli Disney. Tak naprawdę. No, no, tak, to jest, to, jest to, to jest, taka zagrywka, ale w, w tym momencie Disney, właściciel Marvela, albo Marvel, no, oni mogą robić wszystko, co im się tylko podoba, bo oni jakby trzymają, to wszystko w ryzach swoich. Tylko pamięć tak, że ja właśnie przeczytałem, kupiłem sobie ten Mega Marvel na Allegro, bo brakowało mi do kolekcji. I ja już jestem za stary, żeby czytać tę historię. Tam są tak idiotyczne teksty. Wiesz, to też jest kwestia tłumaczenia, które nie jest najlepsze, ale po prostu, te historie nie są ciekawe, wiesz, że te komiksy, one są pisane jednak do pewnej specyficznej grupy ludzi, ale one nie są takie, tak jak na przykład masz filmy animowane, typu Shrek, typu, typu Up, typu, typu Wally, one trafiają i do dzieci, i do dorosłych, tak? A mi się wydaje, że, że komiksy o superbohaterach nie potrafią tego samego zrobić. Nie wiem, ile by tych resetów było, ale... Ale, ale to mi się nie to udaje. Właśnie w tym temacie jedną, jedną rzecz chcę powiedzieć. Marvel mm -hmm. ma taką usługę, która się nazywa Marvel Unlimited bodajże, gdzie za mm -hmm. tam. Abonnament, tak. tak abonament. Netflix dla komiksów, tak. Dokładnie tak. To z okazji premiery Ultrona, nowych Avengersów, i można sobie ku kupić w cudzysłowie darmowy miesiąc. Mm -hmm. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to musi sobie wejść na stronę Marvel.com i tam jest Marvel Unlimited odnośnik i kod Ultron wpisany przy przy w kasie, przy czekaucie, w cudzysłowie, tak. daje wam darmowy miesiąc. Więc jeśli chcecie poczytać komisję Marvela i macie jakieś urządzenie typu, nie wiem, tam iPad, iPhone czy tam dowolne inne, albo też czytać na, na online w, przez stronę, to, mm -hmm. to, to to warto sobie spróbować miesiąc za darmo bo czemu nie? Hmm. Te komisja jest tam pierdeliard i tak naprawdę można w tym utonąć i się zgubić. No właśnie, no, ale... to jest jakaś kuratela, by się przydała jakieś spróbować. polecenie. No, no, no. Sam, sam w internecie takie blogi, które się tym zajmują, mówią sobie, że jeżeli chcesz wejść w komisję to zacznij od tej opowieści, albo zacznij od tam. Ale to też trzeba uważać, bo na przykład e, zainteresowany e, Guardians of the Galaxy, sięgnąłem po komiksy i komiksy, no po prostu są wyjątkowo słabe. Wersji of the tak, i w ogóle jest w najnowszej wersji, tak. E, tak mi się wydaje, że to chyba jest najnowsza wersja, tam się pojawia Iron Man. Bo Iron Man, nie wiem, czy to, jest, czy to wynika ze sprzedaży filmów, czy, czy, czy, czy, czy to tak rzeczywiście jest, że Iron Man jest chyba najpopularniejszym teraz bohaterem Marvela. Na to wygląda. I on jakby ciągnie, czy sprzedaż komiksów, czy coś, więc... A, to jest ciekawa rzecz. Ale, a, no, ale tak jak mówisz, no, to, to nic nie kosztuje, można spróbować miesiąc czytania to jest, to jest naprawdę sporo. A powiedziałeś, A... że ktoś, kto ma tam wszystko i może robić, co chce, to tak yy, yy, chciałem przypomnieć, nie wiem, czy słyszałeś, to się ostatnio działo w świecie tak zwanego PC Master Race. Była pewna mała drama, która się rozlała. A propos o... osób, które mogą wszystko i robić, to chce, co chcą, o... O... mam na myśli to, co się działo ostatnio na Steamie A... wśród ostatnich kilku dni. Dla naszych no, wiesz co? szybko tłumaczę. Chodzi o to, że Steam najpierw ogłosił y, możliwość y, płacenia za mody do Skyrim'a, bo to miał być taki mhm. eksperyment przeprowadzony tylko i wyłącznie na Skyrim'ie, przy którym jest po prostu milion modów, y, mhm. ale bardzo szybko osiągnęło to status... Y, no straszny, bo to zaczęło przypominać tak jakby wszystkie mody nagle stały się DLC i na przykład byli autorzy, którzy robili ogromne, bardzo rozbudowane modyfikacje z nowymi przygodami, questami, nie wiadomo czym jeszcze i uznali dalej, że to jest mod, więc ludzie korzystajcie z tego i się cieszcie, jest to za darmo, ale pojawili się ludzie, którzy na przykład tworzyli hipermecz, miecz plus 20 do zabijania potworów i plus 100 do zabijania smoków mm. i zaczęli go sprzedać po trzy dolce. No I, I nie schodził jak się Tak. I generalnie w, w internecie się rozgorzała znaczy... drama na ten temat. Problem numer jeden to jest taki, że zrobienie moda to nie jest takie chłopciuk. To jest ciężka praca kogoś. I logicznym jest, że, że ktoś, kto pracuje, no, chciałby mieć jakieś wynagrodzenie. Niemniej większość moderów robi to z pasji, a nie dla pieniędzy. Po drugie, większość rzeczy, z których oni korzystają, to już nie są ich. wiesz, Te asety, które mają, to mogą na przykład pochodzić z innych modów, z, z Albo innych z produkcji. Na przykład, na... nie wiem, strój Batmana do Skyrima, który jest przecież copyright infringement, nie? No właśnie, no to są, to są rzeczy, które... chodzi które... za dużo angielszczyzmów, angielszczyzmów Tak, ale to, są, ale te prawa autorskie to jest, to też jest właśnie bardzo, bardzo, ważna rzecz, no bo do kogo należą prawa autorskie, no nie? Czy to jest, wiesz, kiedy to robisz za darmo i tak dalej, w ona to że to jest to fair use, tak, czyli taki e, wolny użytek, czy, czy inne jakieś prawnie brzmiące określenie, określenie tego. No a kiedy Ale... bierzesz za to dwa dolce, to jednak na tym zarabiasz, czyli wykorzystujesz no w sposób komercyjny coś, co jest chronione prawem autorskim. Nie? No tak, tylko bo, bo, widzisz, ten problem jest taki, że y, po pierwsze Valve, po drugie Bethesda. Bethesda to jest firma, która y, wymyśliła płatne DLC y, na zasadzie zbroja dla konia, cieszcie się i kupujcie i zarabiamy na tym dużo i gracze są głupi i wszystko kupią. Bo my możemy sobie mówić tym, jakie to jest idiotyczne, nie? żeby płacić za coś takiego, szczególnie na przykład no, re, relatywnie duże pieniądze, no, ale są ludzie, którzy po prostu głosują z swoim portfelem, to wiesz, ta no, polityka portfelowa i to się opłaca, by też gdzie robić. I tutaj, gdyby nie to, że jednak y, mi się wydaje, że ten nie hejt, który... czy nie... My, my, my, nie te elementy właśnie związane z tym, że się ludziom to nie podobało, nie spowodowały, że się Walt z tego wycofało i zwróciło pieniądze ludziom za te mody, tylko to kwestia właśnie um, tego, że y, y, t, powiedzmy, że tak jak mówisz, robisz mod, gdzie wykorzystujesz jakieś materiały, które, do których nie miałeś prawa autorskie. Ty ten mod sprzedajesz i ty Powiedzmy, dostajesz jakiś tam procent, ale... 35% chyba było, ale resztę bierze tym i Bethesda. No właśnie, czyli oni jakby na tym procederze, w którym zostały coś nielegalnie wykorzystane, nie zyskują i ktoś i oni, mógłby ich oskarżyć. Mi się wydaje, że oni chyba tego nie przewidzieli, dopóki, wiesz, to nie było... Nie okazało się, że to jest taka skala duża, bo nie ma nic przeciwko tym, żeby ludzie zarabiali na tym co pracują, tylko zawsze mi się wydawało, że jak jest ktoś dobrym modelem i robi to z pasji, ale i chciałby wejść do... No tak, ale właśnie to jest to, że, że datki są bardzo małe, ludzie przeważnie tylko krytykują, bardzo rzadko kiedy zabierają jakiś głos pozytywny. Prawie w podcastach, nie? Tak, identycznie wręcz <laughs> można powiedzieć. I kwestia jest taka, że tak naprawdę mody to jest świetna furtka dla osób, które marzą o tym, żeby pracować przy tworzeniu gier wideo. Tak, Zrobienie tego, że dobrego moda, do, do moda otwier... i potem trafił do, do, do zespołu jest lepsze niż jakakolwiek... To, to jest twoje portfolio. To jest lepsze niż jakiekolwiek CV po jakiejś najlepszej szkole. Mm. Wiesz, Uniwersytet Jagielloński kierunek uh, tworzenia gier wideo Game Dev uh, Theory czy coś w tym stylu. I, i, I o to chodzi. To zawsze było. I ja się na przykład cieszę, że, że są ludzie, którzy y, nie pozwalają pewnym gromie, jak na przykład... Y, Vampir, masquerade, bloodlines, wiesz, umrzeć, że tam jest dziewiąty patch. Tam w ogóle nowe, już, nowe pojawiają scenariusze. Tak. Tam nowe postaci, ktoś w ogóle dopisał jeden wielki wątek popularny w modzie właśnie. No i właśnie, gdyby to okazało się, że ktoś te różne inne rzeczy chce sprzedawać w momencie, kiedy... Znaczy teraz to chyba akurat wiadomo, kto jest właścicielem tego, bo ta gra w ogóle i jest na Steamie i teraz ona się pojawiła z nowym numerem CD Action. My można sobie ją kupić za dużo pieniądze, więc jakby no, wiadomo, kto ma do niej prawa, ale do tych materiałów, no nie? K kiedy tyle osób pracuje, jak można wycenić wiesz? Bo co innego, jak masz firmę, podpisujesz umowę z ludźmi, którzy dla ciebie pracują i oni wykonują pewną rzecz w ramach tej umowy. A tutaj, kiedy nagle okazuje się, że sprzedajesz coś, co jest dziełem kilku osób, gdzie nigdy nie zostało nic podpisane, bo to była taka umowa dżentelmeńska, to to jest duży problem. I, i szkoda, że, że, no, nie wiem, że ten model, powiedzmy datków, no nie, nie, nie działa na tyle dobrze, że, że e, się od, do, do tego, żeby coś takiego wprowadzić, ale wydaje mi się, że ja bym w ogóle tutaj modelów w to nie mieszał, tylko gdzieś tam Bethesda z Valve pomyślała, że co możemy tutaj wprowadzić, bo Valve zarabia krocie na kapeluszach, na e, sprzedawaniu, wiesz, nie wiem, jak często na, na Steamie e, grasz, ale wiesz, że tam są te karty takie, znaczy, które ja, trydujesz. Ja wiem, one w, mi się pojawiają, zdobywam je, ale nie mam zielonego pojęcia, do czego one służą. One służą do tego, żeby się sprzedał, bo jak albo możesz je zbierać. Jeśli zbierzesz ich komplet, na przykład z jakiejś gry i tak dalej, to, to odblokowujesz sobie jakieś dodatkowe funkcje w Steamie. Możesz mieć więcej przyjaciół, możesz mieć więcej tego, tamtego. No to są takie rzeczy zupełnie absolutnie do niczego niepotrzebne. No ale są ludzie, którzy chcą te karty mieć, chcą to odblokowywać i skupują te karty. I kiedy sobie pomyślisz, że nie, że okej, okay, sprzedajesz tą kartę za 9 centów. I ty dostajesz powiedzmy 7 centów, ale w dostaje dwa. To są czyste pieniądze, czyste z, z Czy wiesz, to jest czysty z niczego. To jest, rzeczka to rzeczka jest jakby sobie że to brzmi, po prostu licznik taki. Że to brzmi absolutnie minimalnie, no bo co to jest tam 2 centy, ale jeżeli przemnożysz to przez w skalie, miliony, kiedy jest miliony w ludzi jest imię, Miliony, tak. To jednak no, się no, to tam się mówi, że, że teraz użytkowników, bo teraz jak patrzysz na nas, ile jest użytkowników aktywnych w tym momencie, to zawsze to jest kilka milionów. 5 milionów coś tym, Więc ile musi być użytkowników w ogóle? To jest ogromna skala i uh, no Warf naprawdę już nie musi nic robić. Wiesz, gdzie tam będą jakieś half 3 robić? No co ty. E, oni tylko właśnie pilnują, żeby do im przynosiła. Oni zarabiają krocie na Docie. Oni zarabiają krocie na kapeluszach do Team Fortress 2. Więc e, to miał być taki kolejny e, sposób na to, żeby zarabiać praktycznie nic nie robiąc. E, no znaczy przy Docie oczywiście się napracują, nie, ale w Docie tam też masz takie elementy, które e, robią gracze i sprzedają innym. I, i, I to jest po prostu... Ty jesteś sklepem i pobierasz prowizję, czy tam jakiś, jakiś tam procent. I to jest piękne. No, fantastycznie, że stworzyli tą infrastrukturę, na to, no, która na to pozwala, no, ale tak gdzieś, gdzieś są granice i no, na szczęście z tego projektu się wycofano, bo bo jednak idea modów powinna być właśnie taka, taka czysta, nieskażona przez tą komerchę, przez, przez to... I mam nadzieję, że twórcy modów w jakiś tam inny sposób udaje im się monetyzować pracę swoją, albo po prostu nadal, żeby to była też ta dla nich pasja, żeby oni to robili dla przyjemności I tak jak na przykład bardzo mi się podoba to, co zrobiono z, z, z pierwszą częścią Halwaga, ten Black Mesa, nie wiem, czy pamiętasz. Mhm. No to jest, to jest wynik tylko i wyłącznie pasji. Tam nie było nic mowy o pieniądzach, że Ktoś im zapłaci za normal. Dlatego to się ciągnie, ale efekt później końcowy jest fenomenalny. Czy na przykład Broken Sword 2,5 była taka gra e, zrobiona chyba przez jakiś niemieckich fanów, ciężka praca i przygodówka wygląda dosłownie jak. Jakby to była rzeczywiście kolejna część e, tych, tych klasycznych e, e, pamiętnikowych Broken Swordów, tych przygodówek. Więc e, no, to, to jest, wiesz, no, jak to się mówi, no nie tam miesiąc bez, bez jakiejś dramy w internecie, to, to miesiąc stracony. Nie. Ale to nie jedyny, prawda? To no tydzień bez dramy. No tak, tak. W ogóle wiadomo, bo ty pierwszy tam jako fan Metal Gear Solid, bardziej się nie orientujesz. O co chodzi z Kojimą? Co się dzieje z Silent Hillem? I o, to jest. I co z tym ma wspólnego Guillermo del Toro? Guillermo del Toro ma to wspólnego, że miał robić Silent Hilla. Silent Hills, właściwie, bo to gra mm -hmm. się tak miała nazywać. Echem, no i e, okazało się, że nie będzie ich robił. To znaczy Konami hmm. zamknęło projekt i nie będzie Silent Hills. Oprócz tego Konami, tak jak już wspomniałeś wcześniej, wywaliło Kojima. Znaczy, ten czy ten jest Gear czy to... No już to było z tak wielu źródeł. Ludzie, którzy nagrywali dźwięk do, do Phantom Pain, usunięcie nazwiska z, z pudełka. Oczywiście jest część fanów Metal Gear Solid, którzy wierzą w to, że jest to niesamowity przebieg marketingowej kampanii związany, że tak jak Snake był tym o, wiesz, zapomnianym mm. i porzuconym to tak samo teraz Hideo robi to samo, ale no jednak w to wątpię niestety. Ale Kojima to jest taki czasami, znaczy nie, że kłamczuszek tylko on po prostu to lubi, lubi e, rzucać takie takie, takie Ale taki minus, tym informacja. razem to jest chyba niemożliwe, bo ta informacja o tym, że on znika z pudełka gry i co zostało raczej bardzo negatywnie odebrane, poszła bardzo blisko jakiegoś spotkania akcjonariuszów. Więc gdyby to było nieprawdziwe i żarcik, to chyba jednak żadna korporacja w dzisiejszym świecie nie pozwoliłaby sobie na trollowanie własnych akcjonariuszów. Nie? No ale e, widzisz, bo to jest to jest dziwne, bo dlatego, że Kojima... Wiesz, po pierwsze, to nie jest tylko Metal Gear Soli, prawda? Bo tutaj Silent hill jak mówisz, od jego pracy też mogło zależeć. Ale to jest to jest człowiek, którego samo nazwisko sprzedaje grę. Więc jakby opłacałoby się go, powiedzmy, gdzieś odsunąć od obowiązków, ale, ale nie wiem, płacić mu tylko za to, że mogą po prostu mieć to jego nazwisko na pudełku. W ludziom, że my tworzymy tę grę z Kojimą, a tak naprawdę Kojima łowi sobie ryby. Czy, Nie, no czy wiesz tam... no, ta gra była tworzona przez Kojimę i ona. Mm, no, przez 90% czasu była tworzona przez Kojimę i Kojima tam od początku ta zabawna jej w w chyba wtedy, akurat. Mm -hmm. Z przebieraniem się za gościa, który był bandażowany, z tym, że jest jakiś zupełnie Przecież ta, tam ta Phantom Pamięt od początku był dosyć interesująco. Teasowany mm -hmm. przez Kojimę. No i zobaczymy. Jaka Ale to, wiadomo w ogóle, jakim, co było powodem e, zwolnienia tej dyscyplinarki. Nie, nie, przynajmniej ja nic nie wiem na ten temat. I w ogóle Kojima się nie odzywa, no też tak jakby... Nie, to było tak, że w momencie, że w honor to się stało, Japończyka mu nie pozwala komentować. W momencie, w którym to się stało, bo Kojima przez jego na Twitterze śledzę i od dobrego roku albo po półtora roku wrzucał trzy rzeczy na Twittera. Po pierwsze wrzucał zdjęcia jedzenia... Po drugie wrzucał zdjęcia filmów, które kupił albo obejrzał. Po trzecie wrzucał zdjęcia włączonego MGS-a piątki na telewizorze, gdzie Snake siedzi w helikopterze i do tego był komentarz. Czasami był to komentarz na 12 tweetów, gdzie on opowiadał jakąś historię jak to tam w developingu dwójki wpadli na pomysł, żeby w tankowcu było coś tam. A czasami to było po prostu jakieś tam gat gatki. A czy ty wierzysz, że to, jest jego, że to był jego Twitter? No chyba tak, bo on tam... zrobi sobie kiedyś selfie na Twitterze? Yy, wiesz co, to jedzenie, które... Bo to, bo to jest angielski Twitter, który jest tłumaczeniem jego japońskiego Twittera. Aha, czyli ktoś po prostu robi te tłumaczenia. I chyba jest to oficjalne, nawet z tym znaczkiem hmm. takim, ptaszkiem Twitterowym. W każdym razie, yy, w momencie, w którym yy, już to było chwilę przed tym, jak było ogłoszenie tego, że Heido znika z, z okładki, wrzuciło Twitter, yy, że Snake stał przed helikopterem, i mhm. właśnie dał jakiś komentarz na zasadzie, że time for departure. i mhm. chwilę potem jego tłumicie konto, które było konami, znaczy nie konami, tylko ta jego, jego grupa deweloperska, czyli Foxhound bodajże, nie, nie pamiętam. On miał tam swój oddział, swoją grupę deweloperską zmieniła nazwę na tam, MGS5 bo sam w sobie firma, znaczy oddział firmy został zamknięty jako oddział firmy właśnie ten... Kurde, nie pamiętam, jak się ten... ten... I co, kto w ogóle teraz robi te Metal Gear Konami i tam jest nazwa miejscowości. Bo po prostu została zamieniona nazwa firmy, z, znaczy działu firmy z, z kurczę, Foxhound, chyba Foxhound? Ale to co, widzisz, bo to na, na... jest... No... Konami tam coś tam. Konami nie Kiedy powiem, jest premiera? To jest Pierwsza się... tak Tak. To, to jeszcze trochę czasu zostało, więc ta gra na pewno nie jest tak, skończona, skończona, no bo tak mówisz, no w dużej części y, y, y, jest gotowa, ale. Przecież to morale, które musi. musi tak mi się wydaje, że jeśli Kodzima został zwolniony, to jego morale jest. Y, znaczy morale y, tej, tej drużyny no, musi być, no w, w no, bardzo niskim poziomie. I w ogóle też dziwi mnie, <taki>, co, taki człowiek, no niektóry się wydawał takim, taką, takim takim dorany przyłóż. No być może my go nigdy nie znaliśmy, bo zawsze ta bariera językowa i zawsze był taki, że zapraszano go. O, tak wiecznie uśmiechnięty, trochę taki znaczy on zmieszany, absolutnie, ale... definitywnie był jednym z tych bardziej rozpoznawanych do wroperów, którzy się zajmują tak, twarzą no. On był jedną z tych, z tych wiesz, nie, nie, powiem, że, nie, nie powiem, że filarów branży, ale był tych ludzi, których rozpoznawałeś z jej nazwiska, tak jak, nie wiem, Cliff Belszyński, czy tam e, Peter Molino. Mhm. Czyli tych ludzi, których kojarzą, oczywiście, dwóch, którzy już nie robią gier, ale czy tam jeden zaraz nie Zaczy, przestanie robić. Ja słyszałem takie głosy, że w ogóle być może Konami się po prostu wycofa z, z gier wideo. To, to nie jest już biznes, że dociągnie do, do, do, do. Nie wiem, co oni tam mają jeszcze do wydania, oprócz Metal Gear Solid i, i tyle, no. W międzyczasie ty... sprawdziłem ten jego, jego oddział, który robił Metal Gear, nazywał się Kojima Productions. Mhm. I Kojima Productions zmieniło nazwę, właśnie, na tam Konami i, i nazwa miasta. No to powiem Ci tak, że to jest jedna z największych zagadek w historii branży gier komputerowych. No nie wiem, czy słyszałeś, bo, bo właśnie... Who mamy... is Hideo Kuchima? Nie interesuje się tak bardzo tą marką, ale jest również związana teoria spiskowa z y, doktorem włoskim neurochirurgiem. A, Sardzio... słyszałem, tę historię, słyszałem tę historię. Właśnie, to, to też... Ale opowiedz, opowiedz. A więc chodzi o to, że od pewnego czasu po wszystkich serwisach informacyjnych poszła niusik, taki krótki, o tym, że pewien włoski neurochirurg szykuje się do operacji przeszczepu głowy. Ma odciąć głowę jakiegoś ciężko chorego człowieka, który jest właściwie prawie... To Terlikowski o tym pisał i w ogóle w Kultura Głupczech to Wszyscy chyba też było serwizji. To, to było w na no, Wszystkie serwisy newsowe o tym pisały. No i w którymś momencie okazało się, że istnieje pewna teoretyczna możliwość, że cała kwestia tej przeszczepu głowy jest tak naprawdę wiralem robionym właśnie związanym z MGS-em mhm. No i to jest tak. Jeżeli zaczynasz się zastanawiać nad tymi wszystkimi małymi bzdurkami, które są z tym związane, to faktycznie wygląda to jak taki wielki, gigantyczny spisek, że na przykład konferencja tego doktora, która była organizowana na Cyprze, była współtworzona przez Wargaming, że hasło tego, tej konferencji bardzo mocno pasowało do, do MGS-a, bo to było coś tam na zasadzie wiem, everything you know is wrong, że czcionka i te, te całe ID, logo, kolorki, wszystko bardzo pasowało do MGS-a, że doktor w ogóle wygląda identycznie jak doktor, który jest w grze, który leczy Snake'a. I tam tych, tych drobiazgów, że na przykład ten, ten pacjent, który ma już tę przeszczepioną głowę, mhm. pracuje jako właśnie wideogame consultant, czy coś w tym stylu. Nie? I właśnie coś tam wrzucił sobie zdjęcie na, na Facebook'a z jakimś gościem, który ma rękę, która wygląda identycznie jak ręka Snake'a. Więc tych drobnych ziarenek, które yy, brzmią bezsensownie... Ale zobacz, to są takie rzeczy, które, które wydawałoby się, że w, w coś takiego jak fact-checking istnieje, nie, że ktoś, nie. fakt, że tak, w dzisiejszym informacje... czasie nie istnieje absolutnie co dowiódł Jim Kimmel, jak zrobił tego trola z wilkiem jak była Olimpiada w Soczi, to on był dogadany tak. z jedną tam chyba narciarką, która wrzuciła na swojego Twittera film, jak to wilk idzie po korytarzu i to o mój boże, co za hotel, co za czas. I oczywiście od razu wszystkie mm. te widzicie się niego w Stanach. No razu, ale to nie? był taki moment, że po prostu y, y, szukali tylko dziury ceny, tak. czy cokolwiek mogli, tam, wiesz, Natomiast... te kible, które były łączone, wiesz, takie pandemie czy coś takiego. W, w, w, wszystko wracając do tego Sergio Canavero, bo on się tak nazywa, mm. jak, jak myślisz, jeżeli jesteś fanem GSA i zbierasz sobie te wszystkie fakty, to totalnie od razu to jesteś pewien, że o mój Boże, Kojima jest geniuszem, zrobił takiego wirala, że wszystkie agencje światowe na to okno... Niestety, ja bym chciał w to bardzo mocno wierzyć, że faktycznie to jest tak, że, że wszyscy zostali strolowani przez Kojima, który wymyślił genialny marketing swojej gry. Mhm. Jednak ten doktor Sergio Canavero e, jest neurochirurgiem od wielu lat i również można kupić jego dużo prac naukowych na temat e, neurochirurgii, więc oczywiście istnieje prawdopodobieństwo jakieś tam, że on jest w układzie Kojimu, że to nie jest postać, która mm -hmm. została fikcyjnie stworzona tylko i wyłącznie po to, żeby, y, y, zrobić po prostu trola z przeszczepem głowy, a jest on jak najbardziej w, w układzie. Ale z drugiej strony nie wiem, czy jakiś poważny naukowiec chciałby, y, dla takiej, no nie wiem, jak to nazwać, czy promocji, mm -hmm. czy jakiegoś viral marketingu, y, udowadnić wszystkim, że oczywiście przeszczep głowy jest jak najbardziej możliwy, po czym za pół roku okaże się, że, a nie, to był tak, tylko taki żarcik był z mojej strony, hahaha. Ha. No bo ja nie wiem, bo to zostało dobrane w środowisku naukowym. Znaczy, no, wiesz to jak koleś mówi o przeszczepie głowy, no nie, to przynajmniej teraz, jak myślisz o, o poziomie wiedzy, no nie, to ta, ta wiedza jest na takim poziomie, że on wydaje się, że to nie jest możliwe. Ale Wiesz, on, Ale on jak tłumaczył, za parę laty... jak, jak był filmik, który tłumaczył, to też był kosmiczny, bo on to pokazywał na przykład banana, że jeżeli idealnie odetniesz banana i przyłożysz drugie połowki do siebie, to będą absolutnie działały. No to już w ogóle, już Więc ekspert, no... rzeczywiście. Neurochirurg, to mi się, przypomina mi takiego innego neurochirurga, neurochirurga oczywiście w cudzysłowie, nie wiem, czy Walter Freeman. To jest człowiek, który był wielkim propagatorem takiej, takiego sposobu na leczenie chorób psychicznych, zwanych lobotomią. Tak. I ja widziałem na przykład, bo miałem taki momencik, ten momencik, co się nazywa wieczór, że oglądałem po prostu jakieś materiały i tak dalej. I przez to, że ten człowiek żył no niedawno, zmarł tam w 72 roku, ale jakby taki, taki ten okres jego świetności to był gdzieś tam właśnie lata 50, 40 chyba i, i są właśnie dzięki temu, że to jest ten nika, że to nie jest, że gdzieś on to robi pokonie po prostu widzisz, jak on przeprowadza tę operację. Jeśli w, wtedy ludzie wierzyli, że wystarczy wbić szpikulec taki troszeczkę cieńszy, ale taki szpikulec do lodu gdzieś nad oko i w miąż mózgu gdzieś tam, prawda, uszkodzić, żeby człowiek nagle przestał mieć jakieś takie złe myśli, no, nie tak to, to, to uzna. To, kto, kto wie czy, jeśli, bo na pewno są ludzie, którzy, którzy by się, jakby, Poddaj temu zabiegowi. Coś tutaj to jest Chodzi o przykład w dół, to... chłopaka, który jest on ma 30 lat i cierpi na jakąś rzadką chorobę, która no rzadko kiedy ktoś dożywa 30 lat. I on wygląda mm -hmm. tak, jakby jego głowa kompletnie nie pasowała do reszty ciała. To znaczy, mam, wiesz, jego głowa wygląda kompletnie normalnie, ale mm -hmm. ma super chude ręce, takie prawie że grubości kości, mm, ma właśnie jakieś wykrzywienie, jeździ tylko na wózku, więc to faktycznie mm -hmm. jest, jest jakiś ciężko chory człowiek w ogóle jeszcze związany jest z tym, że pojawił się obrazek ja nie wiem, czy to... Teoretycznie niby to ten doktor wrzucił go na Twittera swojego własnego, ale nie wiem, czy to jest prawda, który wygląda... Mm -hmm. To jest niby zdjęcie, tylko że to zdjęcie wygląda tak, jakby to był render z gry, gdzie właśnie jest ten doktor i ma przed sobą głowę na talerzu. Co się... Ja nie wiem w ogóle, czy ten hot sam będzie ta gra. No, będzie o wielu no to... rzeczach, jak to wiesz, jak to zawsze w przypadku mgs mm -hmm. Ale jest tam, generalnie chodzi o to, że jest istotny wątek Snake'a, który, znaczy Big Bossa, który przez 9 mm -hmm. lat leży w szpitalu i tam doktor się nim opiekuje i właśnie szczepiał o tym jego rękę. No to, to, to, to, być może, pęci, <śmiech> że ta kampania, te wszystkie rzeczy mnie przekonają do tego, żeby jednak się po metergi solid. No ja już mam bo... priordę złożony kolekcjonerskie no tak, no bo no, już od dwóch lat już masz priordę, no, przyzna się, Piotrze. Wiesz, pewnie w wersji jakiejś takiej specjalnej. No ja tą tak ręką. To... Z... <śmiech> no ja poczekam, aż będzie z głową. In Kojima e... trust po prostu. Tak, tak, tak, tak. Ehm, tak właściwie, jak już rozmawiamy o grach, to tak zapytam cię, w... a właśnie, bo... A tylko tak wspomnimy, że Silent Hill, przez to, że Kojima już nie jest... to... to... Znaczy, na razie to jest nie, nieoficjalne, ale no, potwierdzone gdzieś słowami... Znaczy od że, że Guillermo del Toro nie zajmie się. I moim zdaniem to jest ogromna strata dla, dla, dla, dla... Tylko, że ja akurat mam nadzieję, że dzięki temu może Guillermo del Toro będzie miał więcej czasu, żeby zabić Helboja czy się. Ja uwielbiam tego reżysera. On ma tak niesamowitą wizję, tak? potrafi tak fantastyczne światy wytworzyć. Właśnie tego, tego, takiego, te mroczne, takie okultystyczne z, z takimi wizjami, no nie? No, no, to są naprawdę rewelacyjne rzeczy. Z, i, z tym, I szkoda, że nie będzie tego w grze, ale mam nadzieję, że właśnie, nie wiem, czy Hellboy, czy jakiś inny projekt z filmowy. Z tym anulowaniem Silent Hills to są trzy źródła, dlatego, że po pierwsze, Deltore to powiedział, po drugie, ten aktor z Walking Dead, nie mam pojęcia, A. jak on się nazywa. Readers? Tak, tak, tak, tak, tak, właśnie. On na Twitterze również napisał, że gra została zamknięta, znaczy cancelled jest? Jezu, dzisiaj w ogóle hmm. jakoś mówię polskiemu. Za dużo tej telewizji oglądasz szanowniowej. Tak, chyba tak, chyba tak, ciągle jakieś cienkie i oprócz tego PT, czyli Playable Trailer, e, czy tam teaser. znikał z, z tego. Zniknął właściwie z PSN-u. Mm -hmm. te trzy rzeczy raczej świadczą o tym, że faktycznie gry nie będzie. Tylko, tylko, um, tak, Norman Ridos, czego tam się nazywał, Radus, Ridos. E, no szkoda, szkoda, bo sam, ja wiem, jaki, jaki szał wywołał PT. I wszyscy liczyli, że to może Silent Hill będzie Odgrałeś, że w, podobne, że coś. w PT? Grałem, grałem, tylko że wiesz co, ja ja, tak sobie pochodziłem po tym karakterze, tylko że widzisz, jestem strachliwy, jak to się mówi, to sobie odłożyłem tę zabawę i tam gdzieś więcej więcej chyba jakby filmów z tego, co jakby to PT, czyli ten playable teaser, tak to się nazywało, czy trailer, playable trailer, teaser, teaser, że tam, tam były jakieś takie informacje ukryte, nie? że tam po prostu to, to było nawet tak skonserwowane, że nie się... ukryte. generalnie to chodziło o to, że Kodzimia liczył, że gracze będą w tego PT grali tam przez na przykład dwa tygodnie i dopiero po tych dwóch tygodniach odkryją, że to chodzi o Silent Hills, a to się pojawiło jakieś nie, trzy godziny później po tym, jak on się pojawił. Tak, no koleś po prostu nie docenia siły internetu nie i legionów anonimowych. I to pewnie w kodzie to znaleźć. No, no, szkoda, szkoda. I, I, to, że po prostu znika to w ogóle z, z PlayStation Server. Nie wiem, dlaczego, komu to przeszkadza. Bo przecież to była jedna z takich rzeczy, które na przykład, nie wiem, Sony miało, a Microsoft nie. Wiesz, to jest tak, że my się nigdy nie dowiemy absolutnie, nie mamy na to najmniejszych szans. Jak wyglądają umowy pomiędzy Sony i Microsoftem, a deweloperami, jeśli chodzi o wykorzystanie serwerów live i PSN? ciężkie pieniądze. Bo tam, wiesz, tam przecież w poprzedniej generacji była mowa o tym, że zapaczę się płaci, za wyjątkiem pierwszego, który jest za darmo, za, nie wiem, wielkość gry mm -hmm. na serwerze się podoba. Kosmosy. Kosmosy. No to prawda. Sorry. Natomiast y, chcieliśmy zapytać, w co ostatnio grałem, wydawało mi się. Tak, ale wiesz to, bo pomyślałem sobie, że możemy tak o jeszcze jednej dramie powiedzieć. Bo to jest taka podwójna dra drama, bo, bo właściwie to jest jedno studio Remedy. Czyli tak, Quantum Break wychodzi dopiero w 2016, najwcześniej. Ja przeczytam, że to będzie gdzieś w 2017, ale mogę się mylić. I to, że Alan Wake 2 mógł powstać i nie powstanie i wszyscy zobaczyli, jakie to były super zdjęcia i trochę mi to przypomina sytuację, jak jak Neil Blom, czy jak on się tam nazywa, pokazał e, zdjęcia, czy jakieś szkice koncepcyjne z Aliena i wszyscy mówią, że kurczę, jak on zrobił Aliena, to by był Alien super. I wszyscy zapominają, że wszystkie filmy tego tego reżysera, jakoś tak, oprócz District no, tak, 9, średnio są przyjmowane. Jest, Chociaż na przykład Elysium film, bardzo tak, lubię. Miał Elysium miał, e, tfu, pity. <laughs> miał ostatnio i właśnie Dexter 9. No i tak, mi się nie... Elysium bardzo podoba, Czapiego jeszcze nie widziałem. Ja Czapiego też nie widziałem, Elysium mi się średnio podoba. Znaczy Elysium mm -hmm. bardzo mi się podobało, pierwsze 15 minut mniej więcej. Mhm. Mm nie, ja uwielbiam właśnie ten klimat, który jest w Elysium i to, że masz tą, tą stację, twierdz, ten raj na orbicie, to, to, to, to fantastycznie wygląda. No, ja uwielbiam po prostu taki taki klimat science fiction, coś takiego i to, i to mi ten team dał. I to jest, wizualnie jest perfekcyjne. Wiadomo, że tam fabularnie można się troszeczkę przyczepić do paru elementów, ale mi się na przykład bardziej podoba Elysium, niż na przykład Interstellar. Hmm. Tak, to ja powiedziałem. No proszę, Dzwoncie to do mnie ważne słowa. A propos dram, jeszcze jedna malutka drama, taka związana z najbardziej wyczekiwaną grą przez Polaków w tym milenium, mm -hmm. czyli Wiedzmin z Wiedźmin. Wiedźmin Dziki Zgon. Dziki Zgon. E... Mm -hmm. Downgrade się odbył, nie wiem, czy słyszałeś, graficzny, straszliwy, porażający. Znaczy, wiesz zastawione... co, jeśli chodzi o downgrade graficzny, to ja powiem Ci tak, że, że downgrade to jest dla mnie, że te wszystkie, te takie śmieszne... Nie wiem, czy widziałeś w ogóle, bo już są... Bo ja wiem, o czym mówisz, to tak... powiem. to to nie wie, tak to zwana tak... zwana zdrada, zdradzili nas o świcie, nie ma trawy. Znaczy, z, z, z, ja widziałem już takie... Jest taki e, ja Jadisco, ja, ja volt taki youtuber i on e, już chyba grał, widział i pokazywał pierwsze materiały. Nie wiem, czy widziałeś... Ja. Nie, nie, w każdym razie jest to tak, rok, żeby nie było, bo się, okaże się, że fani roka tutaj przyjdą i zdemolują nam. W każdym razie, y, ja widziałem na tych filmikach, y, y, y, filmikach Jaroka, y, y jak ta gra wygląda, i jakoś tak nie widziałem, że to był problem z trafą, to, to po pierwsze, ale po drugie, y, ona, ona rzeczywiście ślicznie wygląda, ale gdzieś tam na przykład nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jak na przykład Skyrim, kiedy ja tam wyszedłem na tą otwartą przestrzeń i widziałem ten świat. Ten otwarty świat, piękne te, te lasy, te, te, te łąki, te, te wąwozy, to wiesz, no, to było niesamowite, ale no to jest wycinek, więc nie mogę tutaj oceniać całości, ale to, co mnie zdziwiło, to po prostu ten ciągły wiatr, że te wszystkie tak gałązki tak na sztywno się na tym wietrze poruszają i one i, i, i, i wszędzie. Jak gdzie nie, byś nie, nie sięgnął wzrokiem, to po prostu wszystkie te gałązki gdzieś tam, prawda, na tym wietrze cały czas tylko tak merdają i, i to, to śmiesznie wyglądało. No ale mówisz, że z trawą jest problem, więc... Tak, jest z trawą problem straszny. Znaczy nie, generalnie to Maciek z rozgrywki przygotował zostawienie. To było... Dokładnie to było tak. Pojawił się ten pięciominutowy, bo to było jakieś, nie wiem, półtora, dwa tygodnie mm -hmm. temu, pięciominutowy filmik promujący Wiedźmina tego, jak to tam będzie wyglądało, tam gdzie tam pani reaktorka nam mówiła, że o, teraz sobie popływamy łódką, a teraz sobie pobiegamy, no i się strasznie zapalił, że wow, ale tak naprawdę będzie super, rewelacja. Więc, żeby podbudować sobie hype, postanowił ściągnąć wszystkie trailery Wiedźmina, które się pojawiły do tej pory, począwszy mm -hmm. od pierwszych i wiesz, no bardziej rozpalić w sobie miłości do tej gry. No i w momencie, w którym odpalił pierwszy trailer opisany jako Real Gameplay Footage i porównał go z tym ostatnim Real Gameplay Footage, to okazało się, że to są dwie zupełnie inne gry. Mniej więcej pierwszy wyglądał tak jak niesławny trailer Killzone 2, z którego się trzy. No Super i, render. No i trawa się rozlała, że, znaczy dosłownie trawa się rozlała, mm -hmm. że, że pokazywali co, no nam małe tak... kłamczuszki gry, mm -hmm. grę, która tak naprawdę wcale nie była jeszcze gra. No Mogę się założyć, że yy, tak zwana rzeczywistość, czyli no, to, co w tych konsolach jednak siedzi, no, spowodowało, że no, musieli z czegoś zrezygnować. Nie wiem, dlaczego na przykład nadal tej trawy tak dużo nie mogło być na, na wersji podstawowej, ale ja pamiętam, że na przykład czy Red Dead Redemption, czy GTA, gdzieś tam na, przykład na PlayStation 3 wyglądały gorzej. Na przykład miały niską rozdzielczość. I też był problem z Red Dead Redemption, że trawy na PlayStation 3 było mniej ale jak gra jest dobra, to naprawdę nie będziesz na to zwracać uwagi. Ja, no, oczywiście, że tego jedynie co... Co ja bym się tak przyczepił do tego y, y, Wiedźmina, że nie przyczepił, tylko to, to jest to, że y, jeśli chodzi o grafikę, to na, na pewno na, jak gdzieś tam nie miał niesamowicie jakiś wypasiony sprzęt, wiesz, drogi komputer, to ta gra będzie wyglądała rewelacyjnie. Być może będzie wyglądała tak, jak, jak to jest na tych niektórych zjastunach czy fragmentach gameplayu, a znowu na konsolach, no będzie ten problem, i to już też słyszałem od właśnie roka, z tego filmu takiego, który tam trochę poopowiadał o tym, co widział, że wiele efektów graficznych, które na przykład są tylko e, związane z NVIDIą, tak, z kartami graficznymi Nvidia, no nie będzie na konsolach, czyli nie będzie, wiesz, physics i nie tam no, jakichś efektów. Samo, więc, samo przez się się rozumie. No, ale, no, wiemy na przykład, jak gry potrafią wyglądać. No, w, w Bloodborne wygląda bardzo dobrze. No, albo na przykład Infamous Second Sun. Infamous Second Sun. Wyglądał kosmicznie Wyglądał świetnie. On był jedna, GTA, na ty, 5, no, GTA 5. Na no. no, to jest to są Blat, sandboxy. Jest I Infamous i, i GTA to są sandboxy. Więc konsole mają tą moc, tylko trzeba ją okiełznać okay, i, yy, no, CD Projekt ma <laughs> w swojej historii yy, coś takiego, że zawsze jak wydają grę, to później wydają jej wersję rozszerzoną enhanced po beta testach i, i e, tak tak i być może po prostu gdzieś tam jak uda im się te parę znać, to, to, to e, będzie jeszcze lepiej wyglądało tak. Znaczy tam chyba większy problem był z jednym jest to, że tam e, DLC, Ten które miało być darmowe, pojawi, znaczy nie, no DLC tak, darmowe że... będzie dalej 16 zbroj dla konia, ale pojawił się też płatny season pass za stówkę. No właśnie. z dwoma przygodami na 40 godzin, bodajże. Było co, co, co, jest. Moim zdaniem nie jest takim dużym problemem, że się pojawiło, tylko że zawsze ja mam problem z tym, że za wcześnie to ogłaszają, a po drugie, nie daj Boże, okaże się tak, jak na przykład było z Destiny, że to są fragmenty wycięte z, z gry i tylko dlatego, że po prostu. Bo też to znaczy, season, pa, season Pass do, do Destiny, nie wiem, czy dopiero teraz jakoś ma wyjść ten drugi dodatek. I to też nie jest jakiś jakiś ogromny dodatek. Tam, coś tam z wilkami. Tu, Do wilków to wychodzi coś. Tak, tak. I to jest i to jest po prostu zaskakujące, że, że jest jakieś przyzwolenie wśród graczy. Ale tak, to Benek zawsze powtarzał i jakby z czasem no po prostu no, zacząłem mu przyznawać rację, że indywidualnie gracze no nie są głupi, tak, ale w, ale w swojej masie to to są barany. No. I owieczki do golenia no są, no zachowują się identycznie Wiesz, że my tu możemy rozmawiać o głosowaniu portfele, możemy rozmawiać o jakichś decyzjach, możemy mówić o tym, że nigdy nie, nie zamawiaj sprzedaży gier. Ja wiem, że się no no, boisz tam. Wiesz, to kolekcjonerska edycja to możemy, tam jest limitowana, więc jest na bajki. Ale z drugiej strony, banek jest mistrzem kupowania gier w Early Access, które też są moim zdaniem. Ale to jest więc... takie taki bardziej, wiesz, to są rzeczy, które, to są tytuły, których powiedzmy nie znajdziesz. Możemy to indziej. traktować jako metenat. Tak, i że to jest, to jest coś takiego, że, że, że ja, ja to rozumiem, wie, to rozumiem bo, bo nie, co innego na przykład kup, Bo kiedyś było tak, że jednak jak coś było limitowane, to jak masz wersję kolekcjonerską, że tu rozumiem, że może być wiesz, potrzeba tej przedsprzedaży i, i tak jak na przykład, nie wiem, ja za późno się zorientowałem, że muszę się zapisać wiesz, o, do kolejki o tą wersję kolekcjonerską Wiedźmina, no ja już go nie będę miał. Wiesz, z tą figurką, z tym smokiem, z, tym, z tymi bajerami. No wiesz, ja możesz rozumiem, ją tutaj... za dwukrotną cenę teraz kupić już, no ale się pojawiła aukcja. No tak, ale to pewnie jeszcze nigdy nie ma, a już sprzedają no prawo tak, do zakupu. No ale, Ale dla mnie, dla mnie taki problem jest właśnie y, y, z, z tym, że ludzie robią... Y, na przykład w przedsprzedaży kupują w wersji cyfrowej. Co jest w ogóle dla mnie idiotyzmem. Ja rozumiem, że ktoś po prostu nie może się doczekać, więc, nie wiem, kupi tam w przedsprzedaży, ale gdzie na ileś tam miesięcy przed? Ja rozumiem, że ktoś powiedzmy... Gra wychodzi jutro, to ja ją kupię dzisiaj, bo wiem, że ta akad gra ma opcję tego tego preloadu, że mogę ściągnąć, powiedzmy, większość grę dzisiaj i ona dopiero jutro będzie aktywowana, bo zawsze jest ten problem, wiesz, że ściągnąć grę to ileś tam czasu trwa i tak dalej. W tym przypadku, powiedzmy, dzień wcześniej rozumiem, że można kupić grę, ale naprawdę w dzisiejszych czasach nie ma, nie ma problemu z, z, z podażą. Z dostępnością, prawda? nie? I, i, I nie trzeba robić po prostu przesprzedaży. Dla mnie, to nie jest taki... dla mnie to by miało sens, jeżeli grę w przesprzedaży byłyby wyraźnie tańsze. Czyli na przykład możesz kupić grę no tak. nie wiem, za 200 zł, albo za 250 zł po premierze. To wtedy bym uważał, że to jest uczciwe podejście. Lub ewentualnie dostajesz Season Passa za darmo. Bo ja coś... nie widzę... Że <trym> żeby przykład... był wyraźny bonus tego, że jesteś tym gościem, który płaci, jeszcze nawet nie widząc gry na oczy. No bo Game Trailer... Eh, przepraszam, Game trailers, Game Spoty, no nie? Czy różne sklepy bardzo często wchodzą w jakieś takie deale, że jest jakaś tak ekskluzywna zawartość. Tylko to zwykle jest jakaś skórka to na jest, broń. w przypadku zwykle to... jakiś absurd, że masz wiesz, 60 wersji no, gry. No, to jest, jest idioty. No i, i to jest, to jest moim, moim zdaniem problem tych dzisiejszych czasów. No nie? I gdyby oni poczekali, powiedzmy, z, z ogłoszeniem tego Season Passa, no... Ja wiem, że Season Passy zwykle kupuje się z, z grą, bo, bo... No bo jakby chcesz, żeby te dodatki regularnie spływały do ciebie i nie chcesz się martwić, wiesz, skupowaniem osobno, no, ale prawda jakby poczekali te kilka dni, to by się przecież nic nie, nic nie stało. No ale, no, no co zrobić? Dobrze, Piotrze, bo powoli będziemy kończyć. To Wrócę do tego pytania, w co ostatnio grałeś? No to tak, dwie rzeczy, kró króciutko. Po pierwsze, dalej gram w Bloodborne dalej mi się podoba, i wszystko, co mówiliśmy ostatnio, mogłem powtórzyć, więc nie będę się Gdzie podobał. Gdzie już jesteś? Jaki w boss lesie. Ci ryje... w, w Forgotten Forest podaży, tak? Yy. Forgotten Forest? No, to tak ostatnio, to tak zapuściłeś się, Kowalutku brody zapuszczasz, nie. Dwóch, dwóch, dwóch bossów pokonałem to ostatnie nagranie. Natomiast, dalej mi się potwornie podoba, i dalej ku swojej radości, bossowie padają już w pierwszym podejściu, to jest dla mnie jakimś absolutnym hitem i fenomenem. Naprawdę. Ja zauważyłem, że są Bosowie, którzy są bardzo prości, są Bosowie, którzy... Też nie ma ich zbyt wielu, na których możesz znaleźć sposób. Albo na przykład jak już wiesz, co jest ich słabym punktem, albo jak masz ich pokonać, to się nie męczysz z nimi. A są bosowie, którzy po prostu... i Ja na przykład walczę bardzo często z kamerą, przeważnie jak są ci tacy kolosi, no nie? to gdzieś tam ty między tymi nogami próbujesz się odnaleźć, nie? żeby czymś nie dostać i, i, i zwykle, wiesz, szarze jakaś taka szaleńcza walka, no nie, też się sprawdza. Więc, więc no, jest ja trochę żyłem, inaczej że się dojebrać ja mam niż po prostu jakieś są... niewiarygodne szczęście, bo, bo zazwyczaj trafiam na bossa, o którym nic nie wiem. To się nazywa skill. Zaczynam, właśnie nie chcę mi się wierzyć, że to jest skill. Zaczynam z nim walczyć, po czym jakoś tak, wiesz, no, odruchowo wpada na kolana. Nagle pada żeby... na kolana i mówi o panie, wybacz. To zabawne, to jest dla mnie, jeżeli na przykład walczyłem z, z Amelią, z tam z pastorką Amelią, mhm. udało mi się pokonać, zużywając nie wiem, chyba z 7 czy z 8 fiolek, tych zdrowotnych, po czym później zaczynam czytać na, na wspaniałej grupie poświęconej grze i że ktoś się męczy po raz 15, czy że cholera, nie ma metody, jak, wiesz, nie tak sobie odruchowo jakoś tak a teraz do tyłu, a teraz do przodu, nie wiem, pewnie w którymś momencie trafię na bossa, który będę walczył po 30 razy i się skończy moje dobre samopoczucie, a Amelia to jest który boss? Ta, w Szpon... Ta, co wygląda Aha. jak wielki pies. No, ale no, no, no, rzeczywiście. Ale ona jest jakaś wyjątkowo prosta, więc nie wiem, co tam... Czy Na, na razie jedyne, jedyny boss, z jakie miałem problemy, znaczy problemy, pokonałem go chyba za czwartym razem, to był ojciec Gascoigne. Bo jak się zamienił w Wilkołaczka, to okazywało się, że jest dosyć szybki. No nie, no, nie wiem, co powiedzieć. No w takim razie, Piotrze, e, nie wiem, czy jesteś w tej tajnej grupie facebookowej, ale, ale e, w ogóle Rysław od, od, od ostatniego odcinka jest okazał się bardzo aktywnym członkiem tej grupy. Tak, warto czytać. Dużo, dużo yy, materiału, tam dużo wpisów poświęcił na yy, odkrywaniu tajemnic nazw, czy, jakiejś, yy, czy miejscowości, czy, czy bossów i tak dalej, więc to jest bardzo ciekawe. I, i... Zresztą, bo to jest, to jest świat, który nadal stanowi dla mnie ogromną zagadkę. Ja nie wiem, jaki tam jest mój cel. Ja wiem, że jestem yy, maszyną do zabijania, jestem zabijam te, te potwory, ale jakby nie mam jakby takiego, taki, takiej nadrzędnej misji, takiego celu. Co, ja, ja robię tak, że gram sobie gram i w momencie, w którym przejdę jakąś lokację, to odpalam sobie stream, znaczy nie stream, filmiki, w cudzysłowie let's play'e, tak zwanego Epic Name Bro, Mhm. który oprócz samej w sobie gry i walki robi to bardzo mocno tak z poznawaniem lore i on pokazuje rzeczy na które ja w ogóle nie zwróciłem uwagi na przykład wiesz, czyta opisy przedmiotów w których ja nie znalazłem i tam pokazuje jakieś rzeczy w, w, w świecie gry w lokacji dzięki czemu można sobie rozbudować tą wiedzę mhm. tego co się dzieje jakby a nie wybiega a to jest... robi to na tyle fajnie że z... On oczywiście to grę zna bardzo dobrze, dlatego że on pomagał robić mm -hmm. poradnik ten oficjalny i w ogóle tam wiesz był zaproszony na obiad w, w From Software, ale on robiąc to nie On, no, on jest, to, on nie jest wbiega... człowiekiem, który jest jakby oficjalnym youtuberem tak, w ogóle w tak, From tak. Software. Nie wybiega bo, po prostu do, do przodu. linki pojawiają się w tych, tych poradnikach właśnie. Tak, nie wybiega do przodu z, z tym, o czym mówi, więc jeżeli ja sobie oglądam filmik jego z lokacji, mm -hmm. którym już zaliczyłem, to wiesz, nie nie, nie mam jakiegoś... Znaczy to... ja, ja, ja pewnie bym skorzystał z tego, tylko ja zauważyłem, że ta nieliniowość gry no, wpływa na to, że... Y bardzo ciężko się zorientować, czy na przykład on jest, czy znaczy ja nie oglądam tych filmików, więc nie wiem, ale, ale też zauważyłem po tych, które, które gdzieś tam kątem oka widziałem, bo, bo obejrzałem tylko kilka i też nie, nie, nie w pełni te dotyczące, przyznam się już teraz, sprzętu, gdzie znaleźć można na przykład nie wiem, jakąś, jakiś inny in, in ciuszek, jakąś inną zbroję czy coś jakiego, bo, bo, bo jest no naprawdę w tej grze parę takich miejsc, które absolutnie możesz przeoczyć. Bo ci nigdy nie przyjdzie o głowy, żeby gdzieś tam w dół spojrzeć tak, i tak. zobaczyć, że tam jest jakaś to jest kładka tak, czy jakieś, że pomieszczenie sugeruje tobie absolutnie, że musisz iść prosto, bo są lampki zawieszone na ścianie, nie masz schody, a tak naprawdę możesz na górze tych schodów skręcić do drzwi, które są w cieniu. I to, jest, I to jest fenomenalne, tylko że yy, ja, ja nie gram tak w tę grę. Ja nie potrafię po prostu tak zupełnie wejść w taki, taki system, że ja po prostu... Spędzę więcej niż muszę w jakimś miejscu. Ja, ja, mi się podoba to, że ja cały czas walczę, że, że wiesz, ta walka mi sprawia przyjemność. Mhm. A nie, a nie eksplorowanie, ale niestety czasami jest tak, że, no, bez jakiegoś odpowiedniego sprzętu, bez tego, jak, wiesz, rozwinięcia broni, no, to jest, to, to jest męczarnia. Czy ja gram, ja gram, się ja gram właśnie liżąc ściany i bardzo systematycznie zwiedzając ten świat, mimo że i tak jakieś rzeczy potem miałem, jak się okazuje później. I dlatego tak wolniutko mi to idzie. Ale sprawi to No nie, no to prawie, wrócimy nie? do tego, w takim razie tutaj rozmowy, już przejdziemy, przejdziemy, skończymy. No tak, bo ja już jestem przy końcu, ja rozumiem, że ty jesteś gdzieś tam, w, no mniej więcej w połowie. No, no, ty tak. też nagrobek jest? Drugi, eee, trzeci? Nagrobek drugi. No, no więc jeszcze przed tobą jest, jest e, sporo, ale nie gdzieś tam, nie wiadomo. Zresztą w ogóle ta gra jest strasznie długa, ale tak, to, tak, to gry są... nie, nie należą do krótkich, więc... Wiesz, można zrobić speedrun. Ostatnio widziałem chyba na, na Giant Bomb był I Tylko, że oni to mieli taki wielkie show. Nie wiem, o co chodziło, ale to przez kilka godzin po prostu streamowali z różnych g, z różnych rzeczy, z różnych wydarzeń prawda, elementy. I tam Było, było też o speedrunach i był właśnie chłopak, który grał w Bloodborne i pokazywał. I to był taki właśnie typowy glitchrun. Odpalasz grę w wersji, tam chyba to była wersja właśnie bezpaczy i tam gdzieś wskakujesz na jakieś murki przez jakieś, jakieś wejście i nagle okazuje się, że możesz znaleźć sposób na, na przejście całego etapu, znaczy ja wiem, dwie trzecie gry możesz tak o, tak przeskoczyć, bo gdzieś przeszedłeś przez taką siatkę, czy jakiś jakiś płot, który był normalnie niedostępny nie? i to jest, to jest to, no, bardzo ciekawe, co wiesz, takie rzeczy się ogląda to jest, więc tylko ja też no, starałem się sobie nie, nie psuć zabawy, więc tego, co jeszcze nie widziałem, to, to nie oglądałem i sobie odpuściłem, ale yy, yy, wiadomo, że speedrun to jest coś, co robisz później, więc to pierwsze przejście gry to zajmuje no, sporo czasu i, i, i, i zabawy. Teraz um, grałem coś jeszcze, ogóle sobie, słuchaj. O. Ee, exclusive na... chyba, chyba ekskluzywna na Xboxa One. No proszę, to twoje miałeś one tutaj. Również... Jeszcze ktoś się tutaj posądzi o to, że porzuciłeś PlayStation 4, że nie, właściwie oprócz konsole, tego Blackboard. To nie wiem, że w domu się. są równomiernie dopieszczane. Jest to, którym no, ja nie miałem okazji zagrać do tej pory. Tak, nawet miło, nawet mi. Odpalam regularnie. <coughs> Co prawda nie włączam telewizora wtedy nawet ale. Aha. Ale która wyszła chyba rok temu, albo i dwa lata temu, i to wyszła na 360 i na PC, i potem były do niej dodatki, a teraz wyszła na Xbox One i wyszła również na PC, mimo że już wcześniej <coughs> wyszła na. Pytacie, czyli State of Decay Year One Survival Edition. Ooh. Czy grałeś w State of Decay wcześniej? Nie, bo to akad, to był moment, kiedy. Za dużo ta, ta w... gra. wyszła w tamtym roku jakoś tak wakacje, pod koniec... Po koniec. chyba jakoś tak. Tak mi się wydaje, że. Żywo, żywota. Pod koniec Żywota Xbox 360. I, I jakoś już wtedy mniej grałem na tej konsoli. Niestety nie widziałem, ale. Na, na znaczy, nasłuchałem się. Co ja grałem, nasłuchałem, to tak brzmi jak negatywnie. Dużo dobrego tej grze, słyszałem. Dla mnie to oczywiście był okres tego przesycenia ząbiakami, który dopiero niektórymi zaczyna się objawiać, więc mnie ta gra nie interesowała, ale słyszałem, że po prostu jest fenomenalny. Właśnie, powiem Ci, że, że, że, że tak jak mówię, że rok temu ząbiaków było wszędzie pełno, a teraz jakby ich trochę mniej. Mhm. Więc to w ogóle rok temu, czy dwa lata temu? dwa lata temu, to było 2013. No jakoś tak, czas leci, nie? Tak, tak, tak to się... to przerażające. Ale mhm. ja kompletnie wcześniej to mnie ominęło. Teraz zombiaków jest jakby mniej wokół nas w świecie gier wideo. Stęskniłeś Tak, stęskniłeś się i gra jest naprawdę super. Jest Ma swoje problemy, to znaczy wydaje mi się... Ja na razie nie grałem bardzo dużo, na razie odkrywam powolutku. Ale ma jakieś tam małe glicze graficzne, czy, czy, czy tam na tym momentem klatka spadnie, a to coś tam się dzieje z samochodem, ale poza tym jest super fun. Wiesz, to jest sandbox, w którym jesteś w ogromnym mieście. Historijka polega na tym, to prawda, na razie nie ma większego znaczenia, ale to nie o to tu chodzi. To znaczy nasz bohater wyruszył razem z kumplem na trzy tygodniową wycieczkę na ryby bez telefonu, bez, mhm. bez radia, bez niczego. W głusze. No i kiedy wracają z tej głuszy, to nagle ludzie, którzy siedzieli na plaży, się na nich rzucają, żeby ich zjeść no to ich zatłukuli gałęziami no i starałem się zobaczyć co się dzieje no oczywiście jesteśmy w świecie, w którym wybuchła epidemia zombie postaci są trochę świadome tego, kim są zombie dlatego, że bohater w którymś momencie w rozmowie nawet mówi, czyli co, czyli mówi, że wszyscy są zombiakami? na co, no nie wiem, czy zombiakami może to jakiś super wirus, a może nie wiem promienie z kosmosu no ale tak się zachowują no, no, no, no. i no i właśnie mamy sandbox, gdzie, gdzie budujemy sobie drużynę wpływamy na to, jak ta drużyna nas postrzega na zasadzie trochę jakkolwiek dziwie to by to brzmiało Simsów, czyli wiesz, mm -hmm. musisz budować swoje relacje z osobami, które są razem z tobą, tymi, tymi, jak to się mówi, przy... Osobami, które przetrwały to całe zamieszanie, mhm. masz tam zdobywasz takie jakby siedziby, znaczy nie siedziby, już takie, takie siedliska, które też rozbudowujesz. Możesz zmieniać pomieszczenia, układ pomieszczeń, możesz tam ulepszać te pomieszczenia, robić, żeby było większym marykadą. Jest też dosyć istotny element zbieractwa, bo mhm. w zależności od tego, jaki plecak na sobie nosisz, to tyle rzeczy możesz ze sobą zabrać. W momencie, w którym masz mały, lekki placaczek kempingowy, to, tak. to, tam zabierzesz co najwyżej cztery paczki leków, jedną siekierę i jeden łom. A jak na przykład mm -hmm. wierzysz taki wielki, turystyczny plecak, który jest cholernie ciężki przez co, przez to twoja postać jest na nie mniej udźwignąć, to masz więcej tych, tych slotów na, na, na, zbieranie rzeczy. Generalnie gra jest, jeżeli ktoś nie miał wcześniej kontaktu z, z, State of Decay, to myślę, że na pewno warto się zapoznać, bo, bo, no jest no super tak, fan. Tak. Masz, masz sandbox, w którym jest survival i napieprzanie się z zombimi. A czy ta wersja z TK, ona jest tylko na One, czy ona też wyszła na o, pc -tę? Ona też wyszła na pc -tę. i to jest zabawne, dlatego że to jest yy, no remake gry, która już wyszła na pc -tę. No mm. i z tego, co widziałem w recenzji pc wersji, to to nie za bardzo jest sens kupować ją, już ani poprzednio. No tak samo jak w ogóle teraz, wiesz, ja nie wiem kiedy, wyszła prawdopodobnie nigdy nie, nie przeminę tam, w cudzysłowie, moda na e, remaki czy remaster'y i ten Gears of War, <śmiech> to jest to na One, ja sobie myślę, że co oni muszą zrobić z tą grą? No, oni wydadzą po prostu grę, którą już People Can Fly zrobili naście lat temu. No, naście to oczywiście przesadzone, ale dawno, dawno temu. I oni tylko dopasują, żeby ona chodziła na tej konsoli i nic więcej. Oni nic sam nie muszą więcej dodać, nic nie zmienić i po prostu zamiast uraczyć nas nową wersją Gears of War, oni oddeżawają kotlet, bo wiedzą, że, że nic nie mają nowego. I to jest takie bolesne. To jest firma, która ma pieniądze. Oni mogliby zrobić nową grę, ale widać, że chyba gdzieś tam umarła wizja. I, i, i, i jedynie, co myślą, to po prostu zróbmy coś, co nas nie będzie kosztowało dużo. No, bo taki remaster oczywiście nie kosztuje tyle, że zmienię pełnej takiej gry. A i tak się dobrze sprzeda. No, bo, bo ludzie chcą grać w dobre Czy gry, nawet dla, jeśli już osób, kiedyś nie grali. Właśnie to jest ciekawostka, bo hmm, to, ile na PS4 większość remasterów mnie absolutnie, kompletnie w ogóle nie obchodzi, to w przypadku remasterów na, na, na Xboxa moje zainteresowanie jest dużo większe, no bo ja nie no miałem Tak jako, jako neofita. Dla mnie no wiesz, oczywiście. zagranie w pierwsze Gearsy w wersji remaster z przyjemnością tak naprawdę, ale mhm. zagranie w pierwszego godowora w wersji remaster, no raczej niekoniecznie więc zwłaszcza, że on już był dwa razy remasterowany. Tak no już dokładnie, najpierw na, PSP. Na, na PlayStation 3, a później na PlayStation 4 chyba, tak? Nie, nie, nie? był na PSP, potem, miał... potem był na PSP, to było tak, że on był przy jakoś, z tego co pamiętam, była wersja chyba na PSP i potem ta wersja na PSP była wydana na PS3. To God of War 3 chyba będzie na PlayStation 4. nie będzie remasterowany on. na PlayStation 4 God of War, nie wiem, czy 3, czy cała trylogia, czy tam pies ich lizał. No, ale Gearsy jak najbardziej. No i jeśli chodzi o State mm. of Decay, to, to z tego co widzę, jak ktoś nie grał, a, a lubi Przecież z zombiakami. Ta gra ma, na y, przykład Dying Light, który ostatnio się pochwalił, że tak. sprzedał w Polsce 80 tysięcy egzemplarzy. Był tym. Najlepiej, sprzedająca się gra od czasów Wiedziny na 2. Od czasów Wiedźmiu na 3. Był tym. I car tym, tym takim klimatem apokalipsy zombie bardzo przygnębiającym, tak? Tam miałeś, mm -hmm. wiesz, wszystko było straszne i były w nocy te potworusy. A, a State of Decay taki daje klimat trochę, mm, też jest niby straszny, ale. Zombie Land? Ten film się nazywał? Dziesięć mm -hmm. zasad. Pamiętaj, że zawsze mieć łom sobie. Zombieland? Yy, tak. Z Billem Murrayem. Znaczy, on tak, tak, miał tak, epizodyczną tak, scenkę, tak, tak. ale bardzo istotną. Zdaje się, że to był uh, film oparty o książce, która opisywała jak przetrwać, tak? Apokalipsy Zombie czy, czy to się nie ma to... znaczy, Na pewno filmem, który był oparty o książkę o Zombie, to było World War z. World War Z. E, I tam właśnie i tam tam też była strasznie. taka Natomiast... historia, jak, jak przetrwać zombie. Tak. Tak, a tak, znaczy bo World War Z książka to jest chyba seria pamiętników osób, które przetrwały Apokalipsę, a film mm -hmm. to jest tam a, historyjka z, z tym Brada, Brada pita, Pisa, jak to ratujesz Te aktorki z The The A Zombieland to jest taka bardziej komedia z zombimi, gdzie masz, wiesz, mm -hmm. kilku bohaterów, którzy jadą przez przez stany i po prostu tam był Woody Harrelson którego misją... Tak, i Mark Zuckerberg. Tak, dokładnie, tak. Którego misją życiową było znalezienie jakichś botaników Bo chodziło o to, że te botaniki się zaraz przeterminują, nawet i on cały czas marzył o tym, żeby jeszcze zdążyli zjeść kilka... I tam Emma Stone też gra. To był całkiem no była dosyć ciekawa właśnie, że tak jak wspomniałeś, Bill Murray... Fantastyczną rolę. Tak, Mówili, że grał samego a, siebie. Był Mistrzostwo Świata, co bym zrobił. Lepszej rekomendacji nie trzeba. Tam, tam zrobił, autentycznie. Tak, tak. Więc tak. Nie no to, był, to był ciekawy film, właśnie. Tylko, z no, Tale of Decay też widziałem to te zdjęcia, że oczywiście on jest taki bardzo kolorowy. Tam, tam, tam jest podział na, na dzień, czy... yes, yes, i noc? Jest, jest noc i w nocy takie inne stworasy wychodzą. Czyli jak naj... Szczególnie jak wcześniej się nie grało, to, to wyjątkowo warto. Tak, tak, tak. tak. Po a powiedz mi, 10. co ty grałeś? No właśnie oprócz Bloodborne yy, i właściwie tam yy, yy, yy, przyjrzeniu przejrzeniu paru tam gier, które sobie zainstalowałem jakiś czas temu, czy nie wiem, właśnie <cute30ỉ> Przytam się, że zacząłem kupować CD Action dla tych gier, które się tam pojawiają i teraz kupiłem Vampire The Masquerade, Blood, Bloodlines. W poprzednim numerze był prototy, eh, Prototype 2. I Star Wars Knights of the Old Republic, The Sith Lords. Jak, ale tak to grałem trochę w, i w gry planszowe i, i dużo czytałem. O, I dokończyłem, dość niespodziewanie, Andrzej Filipiuk wydał siódmą część Oko Jelenia, tak. I to jest książka, która, ona nie była potrzebna, ale w sumie mi się chyba ją najlepiej czytała z tych wszystkich historii, bo ona opowiada trochę taki, jest takim rozszerzonym epilogiem. Yy, trochę też na zasadzie tak, oczywiście to inaczej jest inna, yy, ale konstrukcja między wygląda tak, jak, yy, jak jak wspomnieliśmy wcześniej że budzi się bohater i nagle się okazuje, że wszystko co tam było wcześniej to mu się przyśniło oczywiście nie całe te sześć tomów tylko jakby to zakończenie prawda, szóstego tomu tam te wątki są tak poprowadzone że okazuje się, że już na początku że, że nie tak dokładnie się pewne elementy potoczyły jak to było w, w tym oczywiście to jest tak wytłumaczone, że to nie jest tak, że w, wiesz, o co chodzi, no nie, to tak wygląda, jakby to było szczapy. tylko jakby historia jest jest kontynuowana i ten epilog jest taki rozciągnięty i, i, i właściwie można powiedzieć, że dopiero ten siódmy tom ma taki happy end, że, że wszystko się kończy naprawdę jeszcze siebie. i no nie wiem, czy ty czytałeś nie. Oko nie, Jelenia. Nie. Oko Jelenia to jest no to pisze nasz, teraz to, siedmiotomowa. To pisze. Tak, znaczy trochę mniej, ale szczerze mówiąc, to pewnie by tak to, to trwało. No, ten cyń siódmy tom był zupełnie niespodziewany i, i, i właściwie e, można powiedzieć, że m, tak mówię. No, nie tyle że niepotrzebny, ale no, on, on, on wniósł tylko po prostu ten epilog. Ale cała historia to jest, e, to jest to składa się z, w, z, tych, z takiej długiej e, opowieści o, e, o kilku osobach. No Główną postacią jest nauczyciel informatyki, który zostaje przeniesiony przez tajemniczą istotę z kosmosu. To jest taki, to jest taki kolekcjoner trochę jak, jak z Guardians'ów of the Galaxy, który zbiera informacje o, o cywilizacjach i jak już zbierze te informacje, to sobie niszczy te światy. Nie? I to było tak jakby w tym dniu zagłady dostaje propozycję, ten główny bohater yy, zostania sługą tego kosmity. I zostaje przeniesiony do, do XVI wieku, gdzie ma odnaleźć tajemniczy artefakt, który się nazywa właśnie Oko jelenia. I to jest to taka historia właśnie, właśnie takiego bohatera, który znajduje się w, niej w swoich czasach, no nie, ale ma oczywiście cały ten bagaż wiedzy, no nie z, z poprzedniej, znaczy z, tej, z, z przyszłości. Dodatkowo ma urządzenie, tak zwany scalak w głowie, który podobnie jak WUKO miał, miał cyfrala, tylko że oczywiście cyfra to było no, to było fantastyczne urządzenie. I nawet Filip kiedyś powiedział, że jak przeczytał Grzężowicza Pana Ludowego Wrodu pierwszy tom, to musiał przepisać już książkę niemal od początku, bo wiele koncepcji miał bardzo podobne. Przypadek, ale wiesz, no. Dobra. Ktoś mógłby uznać, że to jest plagiat, więc musiał, mniej więcej zawsze, ten starek nie daje takich możliwości jak cyfral, ale pozwala nam przykład, znać języki obce. Szczególnie to jest potrzebne, kiedy poruszasz się po Skandynawii, bo tam jest właśnie ten, ten motyw, że tam e, bohaterowie podróżują, wiesz, po w takich miejscowościach, wiesz, po e, w Szwecji, w Norwegii, nie, tam Bergen, Visby, e, no takie, t, no tam też akcja się przenosi w pewnym momencie do Polski, nie, tam jest Gdańsk i to jest właśnie ten, ten taki e, bardzo przyjemnie opisany e, właśnie XVI wieczny klimat tego, ale oczywiście tam też są nieprzyjemne przygody, wiesz, jest brud, smród i obóz, obostwo, to też spotyka e, e, tych tych... E, bohaterów, bo tam się pojawiają kolejne postacie, wiesz, tych podróżników w czasie jest, okazuje się więcej, nawet pojawia się motyw azjatycki, chiński, no że tak powiem. I, i to, to jest naprawdę ciekawa historia, oczywiście ona nie jest nawet w połowie tak dobra jak Pan Lodowego Ogrodu, ale to, ale to jest coś, co, co można przeczytać, że to jest, to jest książka, którą Możesz potraktować, właśnie takie, takie wakacyjne czytadło, nie? I A... tutaj podkreślam, że ten siódmy tom, tom jest najciekawszy i ja jestem przede wszystkim fanem wielkim opowiadań Filipiuka. A ty czytałeś ty... operację Dzień Wstrzeszenia? No bo tam yy, czy, masz czytałem. trochę podobnie. To też masz bohaterów, którzy się z dzisiejszych czasów przenoszą w przeszłość, tam co prawda do chyba Carskiej, okresu Carskich mhm. rządów. Tak. Bo tam właśnie jeden z tych, tych, nazwijmy to agentów Cara próbuje dowiedzieć się, czemu mi laptopa za sobą chyba, no, już nie pamiętam. No tak, tak, ale, ale no i tam, tam, jest dużo rzeczy, że on tam chyba się domyśla, jak ten laptop działa i tak, tak dalej. Już takie, tak, tak, tak, takie tak. rzeczy, które są, bardzo, no to, jest takie, to są takie elementy, które przy, przy, przy, przy, przymierzamy oko, ale w, w, w przypadku akurat e, oka jelenia, tam nie, tam tylko ludzie się przenoszą wiesz, bez, bez żadnego sprzętu bez niczego oczywiście tam się później okazuje no, tego pol... no tak że to jest tego stalaka tak w głowie który też jakby jest zapisuje całą osobowość nie świadomość postaci między jeśli ktoś zginie na przykład można mając ten stalak, wskrzeszyć tą osobę no i tam jest bardzo dużo ciekawych wątków związanych właśnie z tym okresem historycznym, bo w tle pojawia się właśnie ta hanza, nie? czyli taka, można powiedzieć taki Związek Kupiecki, mm -hmm. taki. No nie, nie można tego porównać do Unii Europejskiej w żadnym stopniu, ale chodzi o to, że to był taki, taka unia handlowa, która miała no, no, swoje prawa, swoje obyczaje, była bardzo potężna w tamtym okresie. Korpo. I, I to były chyba nawet to były takie okresy, kiedy, kiedy ona już tam powiedzmy dogrywało, kiedy to wiesz, te różne państwa zaczęły jakby, no, widzieć, jak, jak się, wiesz, pod nignosem coś takiego rozwija, czyli to, to tam, więc dużo rzeczy możesz się ciekawych dowiedzieć nawet o tym, nie? wiesz. Ja pamiętam, że jak grałem chyba w, w Patrycjan, tak to się ta, ta gra nazywała, i tam, tam przecież byłeś członkiem Hansy, to, to, to wtedy czytając o Jelenia, to mi się na przykład wiele rzeczy tak kojarzyło, że tak, tak sympatycznie to jest zrobione, nie? Że, że, że masz coś takiego. Ale jest, jest tam mnóstwo takich bohaterów długoplanowych który, no, których no nie sposób nie lubić, nie? I masz takiego jakiegoś kozaka Maksyma, który który te swoje takie mądrości ukraińskie, wiesz, z tych stepów przynosi i one się sprawdzają, prawda? Bo, bo jednak widać, że autor jest jednak takim takim liberałem, który wierzy w to, że, że człowiek może być panem swojego losu i nie potrzebuje jakby kogoś, kto mu będzie mówił, no nie, co dla niego jest dobry, co nie? I tak dalej, i tak dalej. I, i to, wiesz, to, to, to, to, to czuć w tym w ale tak mówię, no Okojlenia siódma część, bardzo polecam, tylko no, właściwie bez znajomości poprzednich tomów nie no ma tak, co. To co jest się jednak, jednak no. to jest ciągłość. No ja się przebijam przez tego, przez kolejnego Hargo Hula. Więc już tam poprzedniego skończyłem, Czerwonego gardło, skończyłem, teraz czytam trzeci klucz. Mm -hmm. Jest tam w połowie mniej więcej. Więc... I jak, jak w ogóle Czerwonego Gardu podobało Ci się to zakończenie wszystko? Bo ja czasami tam mam tak, że w wydaje chybiłem, mi się. Wiesz, że... jak dla mnie. Ale to też jest tak, że to jest wszystko tak naciągane, że właściwie w pewnym momencie kogoś no, się okazuje, że tam, że tam kryminału bo niewiele, tylko ta była ta atmosfera, ten chyba yy, yy, yy, to czerwone gardło to jest z tymi z, Inhadami, jest znaczy, z, znaczy, z, z też tam jest ten snajper z, z czasów II wojny światowej. Tak. I że to jest wszystko taka piękna historia, właśnie tutaj mówisz, że taki happy i nie, tam złamię chwilę. Ale wszystko się, wszystko się dzieje do, do Twistu tak naprawdę, bo, bo tak długo, jak długo zastanawia się, kto tam jest tym złym. W cudzysłowie, oczywiście, to, to, na przykład Karoluchy, moim zdaniem, było jak najbardziej najlepszą książką, mm -hmm. o Harem Hule, którą no tam, znałem. To, tam przede wszystkim był taki do, mocny, bardzo mocny taki wątek kryminalny, wiesz, tej zagadki, nie? Tak, I, tak, tak, tak. Tam było śledztwo, no, i to bo tam też... było śledztwo. A w tak. trzecim kluczu, którego teraz czytam, też jest śledztwo. Natomiast jest to śledztwo strasznie rozwlekłe. Znaczy, tutaj mamy, mamy Aha. dwa wątki. Po pierwsze jest wątek napadu na bank który zakończył się morderstwem no i Harry Hula zostaje wcielony również do, do grupy zajmującej się napadami pod, no bo przez to, że było morderstwo, to on jako kryminalny musi również się tak. tym zajmować. I oprócz tego jest równocześnie drugi wątek morderstwa pewnej kobiety, które wydają się na tym etapie książki już ewidentnie są ze sobą powiązane. No, natomiast... no. no... to jest, bo Ja miałem taki problem z tym, że jak czytałem, czytałem, słuchałem yy, książek w, z Hem. Ole, czy Ulem, czy jak tam się to wymawia do nazwisko jego, to, to tam były na przykład, często, one, nie wspomina się w jakieś poprzednie sprawy i tak dalej, ta chronologia wydania tych książek miała znaczenie, czy na przykład... To, ja jechać po kolei. W jakich, w jakich, to znaczy... Czy, czy słuchasz po kolei, tak? tak, po tak po rozumiem, że? To było tak, że pierwsza książka... Właśnie Sprawa w Sydney to, sprawa to była Sydney, pierwsza książka, której nie słuchałem. Wysłuchałem Aha. Karoluchów, która były drugą książką i specjalnie sprawdziłem, co jest trzecią książką. Trzecią książką było Czerwone mhm. Gardło, które skończyłem i teraz zabrałem się za czwartą książkę, czyli e, trzeci kluczem. Pierwszą książkę. Znaczy, on, znaczy ona była. Po prostu jakoś uznałem, że skoro ją pominąłem na początku, to już tam jakoś przeżyję. Natomiast w ogóle z, z Czerwoną Gardą i z trzecim kluczem jest tak, że to jest wśród tego chyba 15-książkowego cyklu o Haru Hule. Dokładnie. Jest trzyksiążkowy cykl, który się dzieje w Oslo. I jest tak, że pewne wątki z Czerwonego Gardła nie zostały zamknięte. I one się pojawiają absolutnie w trzecim kluczu. Jest to też tym bardziej zabawne, jeżeli słuchasz tego, czy tym czytasz to ciągiem, że te doskonale wiesz tak. o tych wątkach, natomiast widać, że był jakiś czas między tymi książkami, bo jest pełna ekspozycja. Czyli w drugiej książce jest absolutne wytłumaczenie, że no bo Harry podejrzewał, bo to, co tam się wydarzyło, mimo że on był tamtym, stuprocentowo dokładne przypomnienie tego, mm -hmm. co się działo tak. w, w te, ten nieskończony wątek z poprzedniego z poprzedniej książki. No i domyślam się, że trzecia część tego cyklu, w którym się dzieje w Oslo, będzie pewnie zamykał te wątki. Mhm. Ale jest też tak, że jak się wciągniesz na przykład w jakąś taką serię z jednym bohaterem, to czasami nawet lepsze lub gorsze książki czy tam historię, jakby tak przymykasz oko, bo bo to tak już lubisz tą postać, nie? Tego tego um, e, te, te, właśnie tą tego tego, tego tak już lubisz tego głównego bohatera, że y, naprawdę y, Chcesz, no nie? poznawać nawet, jeśli to by były jakieś fanfiki, a nie pełnoprawdą napisane książki. Też poznawać i Tak jest, moim zdaniem, z Robertem Langdonem, bohaterem yy, książek Dana Browna, huh. który na swoje, prawda, takie, taki no najlepszy moment oczywiście miał w The Vinci Code, nie? Później ta Lost Symbol, czy, czy, czy Inferno, czy tam jeszcze parę innych książek, to było bardzo słabych. Jest taki jeden pisarz, który wypłynął jakby na bazie popularności Dana Browna, Steve Berry, jak tam, tam jest taki bohater Cotton Malone, też w jakimś stopniu bardzo podobna postać do tego, do, do Roberta Landona, tylko w tym przypadku mamy jakiegoś takiego, wiesz, agenta specjalnego, który ma y, jakąś taką pamięć absolutną. To jest, to, to jest wiesz, t, t, t, pamięć typu, y, jak to powiedzieć, y, nie tylko fotograficzna, prawda, ale też, wiesz, cokolwiek on usłyszy i tak dalej, to zapamiętuje i tak dalej. Czytam jakąś książkę kiedyś Donna Brauna, kurczę, wydaje mi się, to była Donna może, może ty jako największy fan... W... Wiesz co, yy, od razu poznasz książkę do bo one wszystkie są takie same, tylko tekstury są inne. Wiesz co, co, tam chyba historia była jakaś taka, że na Antarktydzie został odnaleziony jakiś meteoryt yy, i tam było podejrzenie, czy w tym meteorycie jest jakaś ta, cywilizacja, znaczy jakiś wiesz, w cudzysłowie kosmici i tam coś się działo z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak, to jest deception point. To jest... Zwodniczy, zwodniczy no, punkt. Zwodniczy punkt. No, no, no. Ale wiesz, ja tak mówiłem, że on po prostu miał te wszystkie książki pisał, korzystając z tego samego schematu, nie? Mm -hmm. Inteligentny, główny bohater, piękna dziewczyna, czy tam jakoś tam mogło być pewnie jakieś zmiany. nie? Tam wiem. był ten twist, że to, to główna bohaterka była bo inteligentną, piękną kobietą. Tak, tak, więc... Ale generalnie zawsze było bardzo podobnie z tym, no i tak tak przeniosło się i on jakby tą formułę gdzieś usprawnił, uzupełnił o tą, no, bardzo ciekawą historię, tą oś tej fabuły, no nie, Da Vinci Cody, Cody Leonarda, i, i to, to, jakoś mu się sprawdziło, no, z, no, zarobił na tym krocie, no niech mu, jak to mu się Bóg da. Y, ale a propos, już tak, ostatnia rzecz, y, bo ja rozumiem, że podoba ci się i, i y, nie, nie, zamierzasz przerwać na Tak, no na razie mam, na razie mam zamiar przeczytać, z przesłuchać wszystkiego co jest w ramach, mm. tego, z serii książek o Charym Hula, bo wiesz, w momencie, w którym jak, to już jest napisane, takie, ja nie czekam pół roku, czy rok, czy trzy lata na kolejną część, czy też kolejną, y, tak. historię, tylko jadę ciurkiem, więc tak w pewnym sensie ja mam ciągłość mm. w historii, po prostu. A słuchasz na przykład samochodzie, a nie no, nie, siłownie, nie Tylko i wyłącznie nie na basenie. Ryby. Tylko na basenie. A ponieważ jestem na basenie cztery razy w tygodniu, to, <ślam> słucham. A masz wodoodporny MP3 Tak, tak, tak, tak. tak, tak całkiem dobrze. Też, do też miałam... To bardzo przydatna rzecz. Jak jesteś regularnie mm. na basenie, to wtedy się nie nudzisz. No wiesz, razy no, no, w tygodniu, no, no. tam po 60-70 minut to, to mam... Yy, lecę przez te książki, więc 15 ksiąg bodajże Harego Hule w sam raz się nada do tego, żeby traktować tego jedną bardzo długą historię. Ja miałem na koniec polecić jedną rzecz, ale tylko o niej wspomnę i najwyżej w następnym odcinku porozmawiamy. Yy, czy mówi Ci yy, coś, nazwa Potop Redi Vivius. Ojoj, oj. potop Redi Vivius? nie. Potop odrodzony. To jest, e, odrestaurowana wersja potopu. Ho, ho, ho. Specjalnie przemontowana na, na, modę dzisiejszych. kultury. Czy wydana na, na Blu-rayu? Tak, zamiast 6 godzin mamy trzy godziny film. Trzy godziny film. E, kopia została fantastycznie odrestaurowana. E, w, w, tam negatywy zostały oczyszczone, kolory w, w, w, według, e, w, no, tych najlepszych standardów, więc przywrócone wraz z, e, przy, w, gdzie współpracował m.in. przy tym oryginalny zdjęciowiec e, filmu, więc no, rewelacja na rzecz i powiem tak, że ja, ch ja chodziłem za tym bardzo długo i w końcu musiałem po prostu zamówić i najlepsze było to, że w Empiku, wyobraź sobie, jak zamówiłem przez Internet e, to wersja Blu-ray była najtańsza w sensie 41 zł, a wszędzie nie 70 i musisz czekać chyba tydzień ja nie wiem, dlaczego tego nie ma na stanie, dlaczego tego nie ma w sklepie, każdy młody człowiek powinien obejrzeć po to żeby wiedzieć, jaka Polska była kiedyś wspaniała no, i tyle dziękuję Ci drogi Piotrze za, za, za nagranie, że znalazłeś czas Chciałabyś bardzo serdecznie dziękuję, zawsze ta przyjemność po mojej stronie mam nadzieję, że słuchacze wybaczą mi dzisiaj zbyt dużo tych wtrętów angielskich w mojej wymowie no, bo mi się wydaje, że i tak nie przekraczyłeś jakiejś jakieś normy. Jakiś taki powinien być wskaźnik Bralczyka, który w momencie, w którym przekraczasz zbyt dużo angielszczyzmów, czy tam jakkolwiek, kto jak się nazywa po polsku, prawidłowo, to, to przychodzi węcie po głowie głową kurczakiem. Po drugiej scenie chyba jest Miodek i Miodek mówi, że no, w sumie to rozwija język i tak dalej, więc <śmiech> czemu nie, prawda? Jak najwięcej takich osób. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom pamiętajcie, żeby odwiedzić nasz, na naszej stronie www.fantasmagiera.net komentować, lubić, polecać na Facebooku retweetować do usłyszenia za tydzień, czy tam <gryw> za dwa, hej, żegnam się ja Cześć, cześć